Źródło kreacji. Epizod 33. Witam Cię serdecznie w kolejnym 33 epizodzie Źródła kreacji. Mówi Tomas Lee. W dzisiejszym odcinku chciałbym odświeżyć garść sekretowych praktyk. Różnorakich, rozmaitych. Przedstawiając się Tobie za takim pretekstem Dnia sekretowiczo. Dnia, jak mógłby wyglądać, taki modelowy dzień świadomej kreacji, w którym aplikujemy szereg różnych sekretowych praktyk. Co istotne hmm, w tym koncepcie, to to, że hmm, to jest tylko pretekst na potrzeby tej audycji. Wcale nie jest niezbędnym czy jakoś mega wskazanym, żeby wypełniać tymi praktykami swoje dni. Myślę, że to jest bardziej kwestią gustu, kwestią swojego indywidualnego odczuwania. Wiesz, w moim życiu był taki etap, w którym stosowałem różne praktyki na co dzień. Dosłownie codziennie weszł mi nawyk, mam taką rutynę do tego wręcz stopnia, że kiedy z jakiegokolwiek powodu nie zajmowałem się którąś z tych praktyk, to było mi szkoda namacalnie. Tęskniłem namacalnie, dlatego, że ja te praktyki bardzo lubiłem i to właśnie było powodem, dla którego stosowałem je codziennie. Dlatego, że je bardzo lubiłem. To nie był obowiązek dla mnie, to nie było dla mnie hmm, poczucie potrzeby, że powinienem to robić, że byłoby wskazane, że mogłoby mi to pomóc w czymś, czy cokolwiek. Nie, ja po prostu lubiłem to robić. Część tych praktyk, zresztą nadal lubię, tylko aktualnie już nie wzbudza we mnie to potrzeby codziennego tych praktyk wykonywania. I nie czuję, żebym na tym tracił, chociaż oczywiście te praktyki mają ogromny potencjał, to jest to trochę tak jak z taką pogodą. Masz pewnego razu na coś ochotę, innym razem masz ochotę na coś innego. Dla mnie najbardziej istotnym jest świadomość, jaką mam na co dzień. Czy na co dzień, przynajmniej przez większość czasu, w mojej świadomości jest wpisany ten tak zwany sekret, ta świadoma kreacja. Czy ja jestem innymi słowy na co dzień przez przynajmniej większość czasu świadom tego, że ja tworzę. Że cały czas coś tworzę. Że każda moja myśl, każda moja emocja, stan emocjonalny, każde moje uczucie, sposób myślenia, i tak dalej, i tym podobne, że to wszystko tworzy cały czas. Czy ja o tym pamiętam, czy mam to na uwadze, choćby przez większość czasu w moim dniu? To jest dla mnie najbardziej istotne, fundamentalne. I to właśnie określam mianem sekretowego stylu życia. Sekret stylu życia, prawo przyciągania, czy... Świadoma kreacja. Jakkolwiek ująć. Ja preferuję to określenie świadomej kreacji, gdyż ono mi, jak już mówiłem wcześniej w źródle kreacji, przypomina właśnie o tym, że cały czas kreuję, cały czas coś tworzę, cały czas ma miejsce pod to stworzenia i że mogę mieć nad tym pieczę. Mogę to robić świadomie. Chociaż, co ważne, nie muszę. Hmm. jest niezbędnie ważne, czy niezmiernie ważne, to, żeby wiedzieć, że tworzenie, kreacja, przyciąganie mają miejsce cały czas, a nie tylko wtedy, kiedy się siadamy powizualizować. To jest fundamentalne. I teraz, jeżeli miałbym wskazać coś najbardziej potężnego w praktyce, prawa przyciągania. Czy Inaczej mówiąc, jeżeli miałbym wskazać tobie najpotężniejszą moim zdaniem praktykę prawa przyciągania, to byłaby to ta jedna świadomość. Bycie świadomym, że cały czas coś tworzysz lub cały czas coś przyciągasz. To jest jedno i to samo. Tyle, że niekoniecznie przez cały czas robisz to świadomie. Jak często będziesz to robić świadomie, zależy już od Ciebie. Ale jest ogromny potencjał w dostrzeżeniu tego samego jednego faktu, że tworzysz, przyciągasz cały czas. Tkwi w tym ogromny potencjał, gdyż paliwa do tego tworzenia, czy przyciągania tego, czego chcemy, mamy bez liku, mamy... Nieskończoną ilość tego paliwa. A co jest z tym paliwem? To są właśnie nasze własne myśli, emocje, uczucia. Ha, cały czas masz coś w głowie. Cały czas coś myślisz, możesz coś myśleć. Cały czas, jeżeli chcesz, masz taką możliwość, żeby mieć pieczę nad tym, w jaki sposób ty myślisz. Jakim poglądom, na przykład, dajesz uwagę. Czy się na przykład zniechęcasz, czy pozwalasz sobie angażować się w zniechęcenie, w dołowanie, zdenerwowanie, gniew, takie rzeczy. Czy pozwalasz sobie na deprecjonowanie siebie, umniejszanie własnej wartości, czy pozwalasz sobie na na przykład wątpienie z marszu z automatu, pesymizm. A może przeciwnie, może masz intencję, jak najczęściej myśleć w sposób, który mógłby tobie sprzyjać. Hmm. Jeżeli obralibyśmy faktycznie taki kierunek, żeby sobie wziąć do serca, że to co na przykład mówimy, czy myślimy, ma namacalny wpływ na nasze życie, to może byśmy byli znacznie bardziej uważni. Kilkukrotnie zastanowilibyśmy się, zanim cokolwiek powiemy, czy nawet we własnych myślach sobie pomyślimy, czemu będziemy dawać własną uwagę, w jakiej formie. To jest ta fundamentalna umiejętność praktyki prawa przyciągania. Dopatrzeć się, co jest paliwem tak naprawdę. Zrozumieć, że proces trwa cały czas. I ująć ster w swoje ręce. Czyli na przykład być świadomym tego, w jaki sposób myślisz. Potrafić to obserwować, a w następstwie oceniać, czy na przykład to, w jaki sposób myślę teraz, mi sprzyja. Jeżeli to, co teraz sobie myślę, miałoby się dosłownie stać prawdą, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to czy byłbym szczęśliwy? czy nie? Co by to sprawiło? Jeżeli w każdej naszej myśli, czy w sposobie, w jaki coś wyrazimy, dopatrzeć się takiego magicznego zaklęcia, które się spełni, to czy to będzie na naszą korzyść? Czy to nas by ucieszyło? Hmm. Wziąć wreszcie na poważnie to wszystko? Hmm. Dlaczego mówię wreszcie? Dlatego, że nie przywykliśmy do tego. Standardowy tryb polegał na tym, że na przykład myśli się o wszystkim, co tylko przyjdzie do głowy. Albo myśli się w taki sposób, w jakim się jest nastroju. Czyli będę myśleć pozytywnie, twórczo i sprzyjająco dla mnie, Wtedy, kiedy będę w dobrym nastroju. Ale wystarczy, że znajdzie mnie jakaś handra, Żebym nagle przestał już tak sprzyjająco myśleć. Na przykład o sobie. O różnych rzeczach, które chciałbym zrealizować. O szansach, prawdopodobieństwie. czy w ogóle, przekładam do tego wagę, czy nie. Takie rzeczy. Sposób myślenia. Myślisz cały czas. Więc hmm, cały czas masz pod ręką potencjał, który może tworzyć twoje życie, który możesz wykorzystywać w celu modelowania twojej rzeczywistości w pożądanym przez ciebie kierunku, do pożądanej przez ciebie formy. Dopatrzyć się w tym potencjału myśli, emocje, uczucia, hmm. przekonania również, jak najbardziej przekonania. Jakie masz przekonania, jak myślisz o sobie i o różnych wielu innych, wielu innych rzeczach. To bym określił, że jest moim zdaniem, moim odczuciu dla mnie najpotężniejszą praktyką prawa przyciągania. Bycie świadomym, że proces tworzenia czy tego przyciągania trwa cały czas. Choć ja niekoniecznie muszę świadomie tworzyć, czy świadomie przyciągać. Ale ten proces się doskonale obejdzie. Bez mojej uważności. Po prostu będzie się dział sam. Niczym na autopilocie, mechanicznie. Ale co będzie się działo samo? Jak to będzie wyglądało? Jeżeli mielibyśmy sobie zadać pytanie, w jakim kierunku to pójdzie samo przez się? Odpowiedź znajdziesz w swojej naturze. Do czego przywykłeś czy przywykłaś na co dzień? Co dominuje w twoim na przykład sposobie myślenia? W twojej mentalności? Jeżeli na przykład zwykle nie wierzysz w siebie, czy łatwo Ci wątpić, łatwo się zniechęcać, no to już wiesz, co dominuje i co będzie tworzyć Twoją rzeczywistość, czy co wręcz ją tworzy faktycznie. Za każdym razem kiedyś świadomości nie masz, kiedy nie masz dłoni położonej mocno na kierownicy, metaforycznie rzecz ujmując, to wtedy aktywny jest autopilot który pobiera informacje z tego, do czego przywykł. Z Twoich wzorców. A Twoimi wzorcami jest wszystko, co dominuje w Tobie. Twoja wibracja przewodnia. Twoja postawa przewodnia. To, jak myślisz. Twoje nawyki myślowe. To, co Ci przychodzi najłatwiej. Najczęściej. To, co wykazujesz najczęściej. Więc teraz można to wykorzystać na własną korzyść, to nie jako siłę inercji, to że możemy się rozpędzać i nawet kiedy nie jesteśmy świadomi, to wówczas autopilot obierze ten kurs, który został wytyczony poprzez nasz rozpęd, czyli to co w nas dominuje, to co w nas dominowało do tej pory, to co występowało w nas najczęściej do tej pory, to przejdzie w autopilot. Więc pytanie pierwsze, czy już teraz, na dzień dzisiejszy, to co w nas dominuje jest dla nas wystarczająco satysfakcjonujące? Czy może mielibyśmy jeszcze pole, żeby coś rozwinąć, coś dodać, urozkonalić, może wyeliminować? Hmm. żeby jednakowoż to czynić, żeby, żeby świadomie budować to, co w nas dominuje, potrzebujemy być jak najczęściej uważni. Dlatego, że hmm, nasze nawyki budują się również cały czas. Nie tylko wtedy, kiedy celowo zasiadamy do tego tematu. Nie. Nasze nawyki budują się z tego, jak myślimy 24 godziny na dobę na przykład. Więc na naszą korzyść jest, żebyśmy byli jak najczęściej świadomi takiego stanu rzeczy. Hmm. I jak ogromnym potencjałem dysponujemy wówczas, kiedy już wiemy, że to ma miejsce cały czas i że możemy celowo wpływać na kształt tego. Wystarczy wypracować sobie nowy nawyk. Nawyk bycia własnym obserwatorem, który będzie potrafił stwierdzać. Po prostu stwierdzać, czy na przykład myśl, jaką podejmuje w tej chwili, ma formę mi sprzyjającą, czy nie? Czy myśli, w jakie w tym momencie jestem zaangażowany, mi sprzyjają, czy nie? Czy sposób myślenia, jaki wykazuję teraz, jest dla mnie sprzyjający? Czy może wręcz przeciwnie? I po prostu podjąć stanowczą decyzję, co ja chcę utrzymywać. Jeżeli coś mi nie służy definitywnie, wręcz przeciwnie, może mi szkodzić, to powinienem natychmiast po prostu od tego odejść. Nie muszę z tym walczyć, nie muszę tego odpierać. Wystarczy przestać dawać temu własną uwagę, bo to własna uwaga jest paliwem dla naszych Myśli chociażby. Żadne poglądy w nas, czy myśli jakiegokolwiek charakteru nie będą się rozwijać, rozbudowywać bez naszej uwagi im dawanej. Hmm. Koncentracji na nich, Zaangażowania. Tego, co moglibyśmy w przenośni określić dialogiem z naszymi własnymi myślami. Przychodzi myśl, i my zaczynamy z nią rozmawiać. Standardowy model polega na tym, że rozmawiamy z każdą miejscą, która przyjdzie, która tylko pojawi się w przestrzeni naszej świadomości, czyli w naszej głowie w cudzysłowie. To jest standardowy model, A faktem, którego jest to, że w ogrodzie naszego życia rośnie wszystko. Może przynajmniej rosnąć wszystko, jak popadnie. Bo wpuszczamy wszystkich gości. Kogokolwiek. Żadnej intencjonalności. Żadnego kierunku. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, żeby nasz ogród był ładny, estetyczny, nie miał chwastów, jakichś trujących roślin w sobie, tylko żeby miał jakieś atrakcyjne, to wówczas, wiadomo, siejemy z rozmysłem. I tutaj podobnie myślimy z rozmysłem. Mieć taki dodatkowy nawyk, taki, takiego obserwatorka, tak jak sobie w kreskówkach widzimy tego aniołka i diabełka, jeden po jednej, drugi po drugiej stronie nad naszą głową, tak możemy sobie wyobrazić, że sami mamy takiego obserwatora, sami siebie obserwujemy, będąc czujnymi, zachowując czujność, Uważność. Może uważność jest lepszym określeniem. Tak, tak myślę. Uważność. Z względem tego, żeby wyłapywać za każdym razem to, co jest dla nas szkodliwe. Co mogłoby być dla nas szkodliwe. I podejmować w następstwie stanowcze decyzje polegające na tym, żeby absolutnie nie kontynuować zaangażowania w nic co nie jest tego warte a co jest warte zaangażowania z naszej strony to wszystko, co nam sprzyja a skąd mamy wiedzieć, co nam sprzyja a co nie odpowiedź na to pytanie zawsze i niezmiennie odnajdziesz w tym, jak się czujesz w tej chwili. Jeżeli czujesz się dobrze, komfortowo, czujesz się szczęśliwy, czy szczęśliwa, to to, w co jesteś teraz zaangażowany, czy zaangażowana, Twoje myśli, powiedzmy, są sprzyjające. Ale bardzo łatwo jest rozpoznać wszystko, co sprzyjającym nie jest lub wręcz przeciwnie, jest szkodliwe. Łatwo to rozpoznać, bo wówczas jesteśmy po prostu posępni. To nie jest czyste myślenie jak robot. To jest myślenie plus uczucia, emocje, które zwykle myślą towarzyszą. Odbijają je niczym w lustrze, mówiąc nam o charakterze tych myśli. I teraz, jeżeli będziemy myśleli, podejmowali myśli, które nie są dla nas sprzyjające, to możemy czuć się osępnie, możemy czuć się smutno, możemy czuć się przygnębieni, możemy czuć się sfrustrowani, możemy czuć się niespokojni, zestresowani, zagrożeni, podenerwowani, źli, w sensie zezłoszczeni i tak dalej i tym podobne. Zwykle, o ile nie zawsze, któreś z tych uczuć będzie towarzyszyło Myślom, poglądom, które nam nie sprzyjają, a w które w tej chwili jesteśmy zaangażowani. Więc wystarczy przyjrzeć się albo tym myślom, żeby zweryfikować, czy nam służą, czy nie, albo uczuciom, czy emocjom, jakie towarzyszą nam, jak się teraz czujesz. I to Ci powie, czy Twoje myśli, dane aktualne, teraźniejsze. Tobie sprzyjają, czy nie? Czyli z jednej strony doskonalić się w takiej umiejętności determinacji, zdecydowanej decyzji za każdym razem, kiedy rozpoznam w sobie, że jestem zaangażowany w coś, co mi nie sprzyja, wręcz szkodzi, to natychmiast najlepiej, jak najszybciej się da Odwrócić od tego mój duchowy wzrok. Odwrócić od tego moją uwagę. W ogóle. I znowu powtórzę po raz kolejny, bo to jest ważne. Nie potrzebuję z tym walczyć. Nie potrzebuję z tym walczyć. Nie potrzebuję tego odpierać. Mocować się z tym. Gdyż jest absolutnym prawem to, że żadna myśl nie może, my, nie może istnieć, rozwijać się w sensie, nie może się rozwijać, rozbudowywać bez naszej uwagi. Więc wystarczy, że przestanę dawać uwagę czemuś, czemukolwiek, co mi nie służy, żeby to zaczęło obumierać. Więc z jednej strony mamy doskonalenie się. Hmm. W umiejętności podejmowania stanowczych decyzji za każdym razem, kiedy rozpoznamy, że jesteśmy w danej chwili zaangażowani w coś, co nam nie służy. Co nam wręcz szkodzi. Coś toksycznego. Jakieś poglądy, myśli, emocje nawet, stany emocjonalne. To pyk. I po prostu odwrócić od tego uwagę. Z drugiej strony natomiast przydałoby się bardzo doskonalić Taką postawę um, uintensywnionego zaangażowania we wszystko, co rozpoznamy, że nam sprzyja, że sprawia nam przyjemność. Wszelkie pozytywne odczucia. I teraz, jeżeli mówię o tych sekretowych praktykach różnorakich, praktykach świadomej kreacji, hmm, jest ich trochę, dziennik wdzięczności, praktyka z wodą i tak dalej, to rozpoznając, że któreś z tych praktyk sprawiają mi namacalną przyjemność, postanowiłem wcielić je w moją codzienność. Postanowiłem do nich wracać i nie wracać od święta, nie wracać okazyjnie, tylko wracać jak najczęściej się da. Jak najczęściej mam taką możliwość. Wszystko, co cię uszczęśliwia, co sprawia, że czujesz się dobrze w takim czy innym sensie, jest ogromnie warto tego, żebyś do tego wracał, czy wracała jak najczęściej. Żebyś sięgał, sięgała po to jak najczęściej. Nie tylko być świadomym, że aha, fajnie, jestem zaangażowany teraz w coś, co robi mi dobrze, więc jestem na odpowiednim torze, na odpowiedniej ścieżce, idę w dobrym kierunku. Możemy pójść dalej i możemy, rozpoznając dobre narzędzie, korzystać z niego częściej, o ileż to wzmoży intensywni potencjał naszej kreacji w pożądanym przez nas kierunku. Za każdym razem, kiedy rozpoznamy pozytywne źródło, to nie tylko się uśmiechnąć do siebie i stwierdzić, że cieszę się, że tu jestem, ale jeszcze wziąć to źródło, wcielić we własny twórczy warsztat i sięgać do niego ponownie i ponownie, ponownie, póki jest dla nas żywotne. Nie musi być żywotne cały czas. Nie musi być żywotny za każdym razem. Ale warto mieć pod ręką, w razie czego zestaw. Najlepiej, czym bogatszy, czym obszerniejszy. Hmm. Czym obszerniejszy, tym lepiej. Zestaw takich pozytywnych źródeł, które potencjalnie mogą sprawiać nam przyjemność. Jeżeli dane źródło w tym momencie nie sprawia nam przyjemności, no to sięgamy po inne. Tu się przydaje mieć w dużo. Mamy wtedy wybór. Poza tym, tak jak mówiłem, nie ma jakby inaczej. Wszystko jest w porządku z tym, że dane źródło może dla nas wyschnąć. Na przykład, jeżeli chodzi o te praktyki, konkretne praktyki, takie jak na przykład Dziennik Wdzięczności, doskonale znany praktyką Prawa przyciągania, czy praktyka z wodą, czy inne, o których dzisiaj jeszcze powiem, to jeżeli chodzi o te praktyki to, jak już mówiłem, mi się one tak spodobały, część z tych praktyk mi się tak spodobała, że postanowiłem je wcielić w moją codzienność i praktykować codziennie. I one podobały mi się tak bardzo, że za każdym razem, kiedy z jakiegokolwiek powodu nie wykonywałem którejkolwiek z tych praktyk, to było mi smutno. odczuwałem tęsknotę wręcz, jakiś brak, jakąś pustkę. Ale z drugiej strony, chociaż ja praktykowałem te rzeczy codziennie, przez no spory okres czasu, nie wiem dokładnie ile to trwało, ale to na pewno nie było krótko, to był spory odcinek w moim życiu, że praktykowałem to codziennie, to tamten okres czasu w którymś momencie minął. Przestałem bowiem czuć potrzebę praktykowania tych rzeczy codziennie. One przestały mnie tak bardzo hmm, może, może nie, że przestały mnie tak bardzo nakręcać, po prostu fa nie fascynował mnie tak bardzo już. Być może przestałem tego już potrzebować. Być może te praktyki, co miały ze mnie uczynić dobrego, to już uczyniły. A, a właściwie nie tyle te praktyki, co ich intensywne wykonywanie, czyli codzienne, regularne, z nawyku. Można sobie łatwo wyobrazić, że to musi podnieść Ciebie na poziom lub kilka poziomów wyżej tworząc nowy grunt, coś cementując w sobie pozytywnego. I być może w moim przypadku było właśnie tak, że coś, co miało zostać cementowane, jakieś podwyższenie, jakiś nowy fundament, to zostało już uzyskane i przestałem mieć potrzebę naturalnie, żeby używać tych narzędzi tak często. I wszystko jest w tym w porządku to tak jak mówiłem, najważniejszym moim zdaniem w praktyce świadomej kreacji jest bycie świadomym, że proces tworzenia, proces przyciągania ma miejsce cały czas. Oraz wyciągnięcie z tego wniosku w postaci aktywnego działania, aktywnej postawy polegającej na tym, że jak najczęściej jestem świadom, czy jesteś świadom, świadoma siebie. Jak myślisz? W jakie uczucia, emocje jesteś zaangażowany, zaangażowana? Być tego świadomym jak najczęściej oraz wybierać. W następstwie tej świadomości dokonywać nieustannych wyborów. I to wyborów stanowczych, czyli to jak mówiłem wcześniej, coś nam sprzyja, to się angażuje w to tym bardziej i tym częściej coś nam nie sprzyja, to odstawiam to na bok, mówię dziękuję i już nie daję temu więcej uwagi. To jest fundamentalne. Natomiast jeżeli chodzi o punktowe praktyki, takie jak praktyka z wodą i tak dalej, one mają bardzo duży potencjał I jako takie potencjalne, świetne turbo doładowanie naszej kreacji one mogą nam dawać dużo pozytywnych odczuć. Mogą być świetnym stymulatorem, świetnym takim dopalaczem przyciągania. Świetnym narzędziem. Ale nie ma tutaj takiego czegoś, że jest wskazanym, by te praktyki wykonywać często, jak najczęściej się da. To jest wskazane wtedy, kiedy czujesz taką potrzebę kiedy tak jak ja zdajesz sobie na przykład sprawę w którymś momencie, że dana praktyka naprawdę Ci się podoba i że sprawiłoby Tobie przyjemność wracać do niej, powracać i powracać i powracać, robić, no to wtedy faktycznie warto. Wtedy nie masz limitu. Twoim limitem jest Twoje własne samopoczucie, na co masz ochotę. Po co się ograniczać w sprawieniu sobie przyjemności? Jestem zwolennikiem takiej postawy, w której sprawiasz sobie przyjemność tak długo i na taką skalę, jaką potrzebujesz. Tak długo, jak nie masz dosyć. Dokładnie tak. I tak często. Ja tak robiłem z tymi praktykami. Dlatego przez hmm, niekrótki okres czasu w moim życiu codziennie miałem takie własne rytuały, hmm, które definiowały, czy mój dzień był wówczas udany, czy nie. Ja sobie to tak wręcz definiowałem. Jeżeli nie spełniłem tych moich rytuałów, to czułem jakiś brak, czułem jakiś, jakąś taką lukę, pustkę. To się stało dosyć istotnym elementem w poczuciu udaności, że tak powiem, mojego dnia typowego, swego czasu. Hmm. Więc już tak, może przechodząc bardziej do konkretów, sięgając do tego takiego modelowego przykładu Dnia Sekretowicza, <śmiech> Dnia Świadomej Kreaty, jeżeli mielibyśmy podać przykład, jak taki dzień mógłby wyglądać, jakimi na przykład praktykami Jakie praktyki mógłby w sobie zawierać, tak powiem, nie powiem wypełniony, żeby był, bo oczywiście mamy własne zajęcia, własne aktywności, coś, co nas w życiu porywa, angażuje, więc to wcale nie musi, nie musimy wypełniać tymi praktykami naszego dnia. Wystarczy, że gdzieś się tam umieścimy, znajdziemy na nie czas, ale powtórzę, o wiele Lepiej to będzie działać, jeżeli naszą motywacją będzie nasza własna przyjemność. Jeżeli będziemy robili to z przyjemności, a nie z obowiązku czy poczucia, bo warto, bo warto to robić powinniśmy. Hmm. Jeżeli chodzi o różnorakie praktyki sekretowe, warto się im przyjrzeć uważnie i bardzo uważnie zadać sobie pytanie, czy tam hmm, aby moglibyśmy znaleźć coś, co by się nam spodobało po prostu. Jeżeli nie jesteśmy pewni z samych opisów, to, to moglibyśmy spróbować poszczególnych praktyk. Tak na spróbowanie, żeby stwierdzić, czy coś w tym jest. Ja w ten sposób odkryłem rzeczy zaskakujące, z których nie zdawałem sobie w ogóle wcześniej sprawy, jeżeli chodzi o to, czego można by się spodziewać po konkretnych praktykach. Na przykład, jeżeli chodzi o praktykę z wodą, to tak dla przypomnienia Zresztą ja więcej powiem o niej jeszcze dzisiaj. To tak dla przypomnienia taka praktyka, która polega na na hmm, witalizowaniu y, napojów spożywanych odpowiednią wibracją, czyli odpowiednią emocją, uczuciem. Inaczej mówiąc. Jeszcze mówiąc y, prościej, praktyka owa polega na tym, że bierzesz na przykład szklankę wody i koncentrujesz się na czymś pozytywnym, jednocześnie mając intencję jak gdyby umieszczenia tych pozytywnych emocji, uczuć, myśli w tej wodzie, w szkance, czy napoju, herbacie, kawie, cokolwiek, to masz taką intencję. kiedy dosyć realistycznie odczujesz te pozytywne emocje, uda Ci się namacalnie odczuć przyjemność, szczęście, miłość, cokolwiek, co jest dla Ciebie miłe, pozytywne. I jednocześnie uda Ci się podpiąć pod to, tą intencję, że przekazujesz te pozytywy w wodę, tak jakby, umieszczasz je w tej wodzie w szklance, to w tym momencie, kiedy namacalnie to czujesz, po prostu pijesz, wypijasz tą wodę. Niczym hmm. taki eliksir. Hmm. Wysokowartościowy. I jeżeli chodzi o tą praktykę z wodą, to ja ją dosyć rozbudowałem. Dla mnie... To, co przed chwilą Tobie opisałem, było malutkim punktem wyjścia. To, to się dosyć rozrosło dla mnie. Ja się dosyć pobawiłem z tą praktyką i co doprowadziło mnie do takiej sytuacji, że od momentu wlania wody w szklankę do momentu jej wypicia upływać potrafiła spokojnie godzina. Z tego wyrosła cała sesja taka dla mnie. Hmm wizualizacyjna, powiedzmy. Powiązana z tak zwaną modlitwą afirmacyjną. Bardzo przyjemne coś, bardzo rozbudowane, coś co sprawiało, że ta moja woda oj, ona była bardzo nasycona. Dużo tam umieszczałem rzeczy i sprawiało mi to dużo przyjemności. Co jest tak naprawdę w tym najważniejsze? Ale ta praktyka też mnie zaskoczyła, gdyż okazało się, że podczas tej praktyki zaczęły się dziać rzeczy nieprzewidzi nie, nieprzewidziane, nieprzewidywalne. Rzeczy, których nie przewidziałem, w ogóle zaskoczenia, jakieś niespodzianki. Co on na myśli? Mianowicie zaczęły mi podczas tej praktyki przychodzić różne pomysły do głowy, chociaż wcale nie miałem intencji myślenia na tematy dotyczące tych pomysłów. Ja byłem skoncentrowany na, na pozytywnych rzeczach. Nie żeby te pomysły nie były pozytywne, bo one były pozytywne, ale na przykład powiedzmy, że koncentruję się na pozytywnej myśli, na jakimś pozytywnym wspomnieniu z mojego życia, które nijak jakby nie ma się do, do pomysłu. Powiedzmy, przychodzi mi nagle świetny pomysł na projekt strony internetowej. Nic hmm. dróżki nie nic pytruszki. Zupełnie jest coś niepowiązanego czy pomysł na projekt jakiś świetny innego zupełnie rodzaju, na jakąś inicjatywę, czy cokolwiek. Przychodzi mi pomysł tak jakby, hm, tak jakbym zaprosił do siebie gościa, który przyjdzie i podszepnie mi na ucho jakąś świetną ideę, kiedy ja będę zajęty zupełnie czymś innym. To takie coś zaczęło się dziać podczas tej praktyki z wodą u mnie. Począłem nierzadko otrzymywać podczas tej praktyki świetne pomysły. że wcale ich nie wypatrywałem. To jest dla mnie największe zaskoczenie. Nie wypatrywałem tych pomysłów, nie zlecałem nawet mojej podświadomości, żeby poszukiwała tych pomysłów. O części rzeczy w ogóle nie myślałem. Samo pojawiała się przez się. Świetne koncepty, świetne idee, z których w większości myślę, skorzystałem. Pojawiły się podczas tej praktyki i to jest jedna z takich nieoczekiwanych rzeczy, które wyszły przy okazji zajmowania się daną sekretową praktyką. Więc samo spróbowanie tak dla smaku, jak to by było przeprowadzić daną praktykę, może być interesujące, może być nawet zaskakujące. Więc jeżeli chodzi o ten nasz dzień Dzień sekretowicza. Dzień świadomej kreacji. Zerkam na notatki i rozpoczynamy od czegoś takiego. Otwarcie nowego dnia odpowiednią wibracją. Wdzięczność za wszystko, co rozbudza w nas pozytywne emocje. W tym na przykład pragnienia czy pasje. Hmm. Otwarcie nowego dnia. To mógłby być właśnie świetny początek. Otwarcie. Celebracja. Ja przypominam sobie w filmie um, hmm, What the Bleep Do Now? Co my tak naprawdę wiemy? Taki był chyba polski tytuł. Co my tak naprawdę wiemy? Taki filmik, um, taki dokument, coś jak sekret, tylko że od nieco innej strony, o, trochę na fizyce kwantowej, właściwie więcej niż trochę świetnie wytłumaczone, to o ile to dobrze pamiętam, w tym filmie w którymś momencie był akcent na to, żeby, że jest istotne w jakim ponie, że tak powiem rozpoczynam własny dzień to zresztą stykaliśmy się z tym również i w sekrecie jak najbardziej rozpoczynanie dnia w intencjonalny sposób, celowo z rozmysłem żeby nie wstawać po prostu mechanicznie, nawykowo odruchowo, tylko przyłożyć do tego wagę, żeby nadać temu dniu jakiś pożądany przez nas ton. Czy innymi słowy mówiąc w przenośni, uśmiechnąć się do tego dnia. Absolutnie pierwsza czynność, jaką wykonasz w swoim nowym dniu, w nowym dniu twojego życia to będzie uśmiech. Uśmiechnąć się do tego dnia, uśmiechnąć się do siebie hmm. w przenośni. Dlatego, że dosłownie to może oznaczać coś większego. Nieco? Mianowicie wzbudzenie w sobie namacalnych, pozytywnych odczuć. Czy inaczej zbudzeniem sobie namacalnej przyjemności. Dla mnie to otwarcie dnia znaczy zrobić cokolwiek, co da mi namacalną przyjemność. I może to być zarówno coś w moich własnych myślach, czyli koncentracja na czymś, przywołanie danych myśli, jak tej wspomnianej wdzięczności za różne rzeczy, chociażby. Jak również może to być jakiś, jakiś akt fizyczny. Dla mnie na przykład przez yy, gro czasu kiedyś w życiu było takim aktem ceremonialne, delektujące spożycie filiżanki kapuczyna. Co ciekawe, pamiętam, jak to było długo przed poznaniem sekretu, długo przed poznaniem praktyki z wodą, przed poznaniem tego całego konceptu przyciągania. Ja tak uwielbiałem rozpoczynać dzień od filiżanki cappuccino. Wszyscy, wszyscy moi dobrzy znajomi wiedzieli, że to jest mój znak rozpoznawczy. <głosy> cappuccino że to jest mój fetysz absolutny. Ja tak uwielbiałem rozpoczynać dzień od filiżanki cappuccino, że latem hmm, wychodziłem wręcz bardzo, bardzo, bardzo wcześnie rano, kiedy jeszcze wszyscy mi spali, wychodziłem na balkon z wcześniej przygotowaną filiżanką gorącego cappuccino Oczywiście było tak gorące, ale za gorące, żeby wypić je od razu, więc co ja robimy? To siadałem sobie na tym balkonie, to piękne, rześkie, przyjemne, również aurycznie, wibracyjnie, bardzo przyjemne, niesamowicie przyjemne, powietrze wakcyjne. Ta jeszcze cisza, niezmącona głosami ludzi wokół, tylko odgłosy natury, szumiące drzewa, ptaki, woda gdzieś z pobliskiej rzeki. I znowu to świeże powietrze, chyba powietrze najprzyjemniej wspominam. I siedzę na tym balkonie, jakby oddychając tym wszystkim, z kapucina w dłoniach, które mi stygnie powolutku. Zamykam oczy. I zaczynam myśleć, zaczynam dziękować Bogu czy Wszechświatowi za to, co piękno. Zaczynam dziękować za to, co mogę dziękować, za to, co właściwie mnie najbardziej w życiu uszczęśliwia teraz. Czyli w tamtym czasie mnie najbardziej uszczęśliwiały moje pasje. Bardzo intensywnie praktykowane, ogromnie wiele rzeczy, które tworzyłem, które mnie wybitnie intensywnie porywały. Dziękowałem za to w myślach, dziękowałem za to piękno, że mogę jakby oddychać tym powietrzem, tą naturą, przyrodą, że mogę tego doświadczać, mogę się wczuwać. W to to mi tak przyjemne odczucia sprawia, że w następstwie wywołuje to tak namacalną, czystą wdzięczność. Na tym się koncentrowałem. Być może również i na innych źródłach wdzięczności przyjemności, na innych pozytywach, wszystkich myślach, które, których przywołanie może mnie na powrót wprawić w bardzo takie namacalne odczucie przyjemności. I zajmowałem się tym przez kilka, może kilkanaście minut. Kto wie, nie mierzyłem czasu, gdzie to mogło trwać. Trwało zawsze wystarczającą ilość czasu, żeby kiedy otworzyłem oczy, czy nawet jeszcze nie otwierając, powoli podnosząc filiżankę do ust, mogłem stwierdzić wówczas, że już się cappuccino nadawało do picia. Już nie było za gorące. Ale było w sam raz. I co ja robiłem, wypijając to cappuccino, to tak jakbym wieńczył tą moją praktykę ówczesną. Chociaż wtedy zupełnie co ciekawe, nie podchodziłem do tego na zasadzie, że ja robię coś intencjonalnie, ja tego nie robiłem intencjonalnie, ja to robiłem, bo mi to sprawiało przyjemność nie było w tym żadnej myśli, że ja chcę coś przyciągać że ja chcę pozytywnie wpływać na własne życie, ja chciałem po prostu robić coś, co sprawia mi przyjemność tak jak lubiłem na przykład siedzieć przy komputerze i coś tam majstrować przy nim to była jedna z moich głównych pasji, zresztą jest po dziś dzień. Tak samo jak tylko zdałem sobie sprawę, że taka praktyka na balkonie z kapucinem sprawia mi namacalną przyjemność, no to stwierdziłem, że będę ją powielać. Hmm. I to finalne wypicie tego kapucina z filiżanki było takim właśnie uwieńczeniem ceremonialnym uwieńczeniem tych wszystkich pozytywnych myśli. To była taka kropka na dni, czy kropka na końcu zdania. Wisienka na torcie. Ja się wtedy świetnie czułem, wypijając to cappuccino, tak jakbym wypijał takim sprzężeniem zwrotnym to całe szczęście, to całą przyjemność, te wszystkie pozytywne odczucia, które przez najnowsze minuty przywoływałem, koncentrowałem się na nich, odczuwałem żywotnie, to wypijając tą filiżankę cappuccina czułem się tak, jakbym wypijał eliksir wręcz tego szczęścia, czy przyjemności. To było dla mnie niesamowite. To było dla mnie niesamowite. Później później w życiu zapomniałem o tym, że to robiłem. Stworzyłem praktykę z wodą, będąc zainspirowanym tym, co odkrył, zgłębił Masaru Emoto, czyli te eksperymenty z wodą, że ona tam od, faktycznie w jakiś sposób reaguje na, na nasze myśli, na ich charakter, na charakter naszych uczuć, emocji, że to wpływa namacalnie, fizycznie, na strukturę tej wody, to mnie zainspirowało do stworzenia praktyki z wodą, i przez strasznie krótki czas dla mnie ta praktyka z wodą była pierwsza. W sensie wydawało mi się, że to jest pierwsza praktyka tego rodzaju dla mnie. Dopiero później, z biegiem czasu, przypomniałem sobie o tym, że kiedyś już coś takiego robiłem. Właściwie dokładnie to samo. Z tą filiżanką w tamte wakacje. Hmm. Więc. Otwarcie dnia, otwarcie Twojego dnia, o co chodzi? Żeby zadbać o to, warto zadbać o to. Jedną z praktyk może być zadbanie o to. Jedną z praktyk świadomej kreacji, czy sekretu, czy prawa przyciągania. Może być zadbanie o to, żebyś rozpoczynał, czy rozpoczynała swój dzień. Intencjonalnie, ceremonialnie. Żebyś dała, czy dał rozpoczęciu Twojego dnia uwagę. Nie, żeby to był kolejny dzień twojego życia fabryczny, staśmy Jeszcze jeden dzień po prostu. Nie. Tylko żebyś dał, czy dała uwagę temu dniu. A konkretnie jego rozpoczęciu w odpowiednim tonie. Czyli wyobrazić sobie, że ten dzień zasługuje na celebrację jeszcze zanim się tak naprawdę porządnie rozpoczął. Dopiero co powiedzmy obudziłeś się czy obudziłaś, właśnie wstajesz z łóżka i pierwsze co robisz oprócz oczywiście dbania o to, żeby mieć dobre myśli i emocje, to zaangażowanie w jakiś ceremoniał, który sprawi Ci przyjemność, a który jednocześnie dobrze uczci ten dzień. To jest tak trochę jak masz urodziny i cały dzień jest Twoim świętem. Tak tutaj praktyka polega na tym, żeby uczcić Twój dzień, zanim przejdzie do rzeczy, zanim się rozpocznie bardziej. Czyli u samego Jego początku, na samym wstępie uczcić, celebrować, otworzyć innymi słowy nowy dzień Twojego życia, celebracją, odpowiednią celebracją. Czyli czymś, co będzie namacalnie dla Ciebie przyjemne. Co to takiego będzie, to jest Twoją indywidualną kwestią, tylko bowiem Ty możesz odpowiedzieć sobie na to pytanie w kwestii własnego gustu. Co to może być? W moim przypadku było to na przykład takie wypicie filiżanki cappuccino ale to też zwróć uwagę że to nie było takie mechaniczne wypicie że po prostu poszłem do kuchni zrobiłem sobie cappuccino i wypiłem i postrawię to było wypicie cappuccino połączone z pewnym ceremoniałem całym, czyli ja wychodziłem, ja wstawałem specjalnie wcześniej nie po to, że jakbym wstał później to bym nie zdążył bo jakieś tam mam wnioski. nie, ja wstałem wcześniej, żeby mieć więcej spokoju, więcej odpowiedniego tła. Ta wspomniana cisza, że mogłem się na przykład skoncentrować na odgłosach natury. Nikt mi wtedy by nie przeszkadzał, bo cała reszta by spała. Wiesz, i szłem jakby ceremonialnie z tym kapucinem na balkon. Siadałem tam, zamykałem oczy, tak jak opisywałem wcześniej i koncentrowałem się na na tym, co najbardziej mnie uszczęśliwia. Hmm. Więc to jest tylko jeden przykład. Jest mnóstwo sposobów, na jakie możesz sobie taki ceremonię opracować. Co mógłbyś, czy mogłabyś wybrać dla siebie na uczczenie Twojego nowego dnia każdego. Na taką celebrację, która będzie dla Ciebie działać jak najdłużej, naj, najczęściej. Dzień po dniu. Coś, co zawsze sprawi Ci przyjemność. Już u początku Twojego dnia będzie świetnym akcentem, nadaniem takiego właśnie tonu temu nowemu dniu. To może być zjedzenie jakiejś smacznej przekąski, którą uwielbiasz. Jakaś przyjemna czynność. Może relaksująca kąpiel, a może medytacja. Hmm. Istotnym jest to, żeby cokolwiek, co nie było, żeby wywoływało w tobie, czy dawało w tobie namacalną, odczuwalną przyjemność. Świetnym pomysłem wydaje się połączenie, połączenie tego z koncentracją na jakichś odpowiednich myślach, wspomnieniach, na, na źródłach wdzięczności. Choćby zrobić sobie taki błyskawiczny przegląd błyskawicznie, nawet stojąc przed lustrem, um, wspomnieć, czy, czy, czy patrząc przez okno po raz pierwszy, jeszcze, jeszcze nie wstając z łóżka, spoglądasz na niebo na przykład i uśmiechasz się, celowo przywołując rzeczy w myślach, które Cię uszczęśliwiają. Na przykład wdzięczność za posiadane pasje, że za te błogosławieństwa pasji, jeżeli posiadasz pasję, jesteś świadom ich, świadoma. Wdzięczność za to. Opowiadałem w jednym z niedawnych źródeł kreacji, że pasje, prawdziwe pasje, mogą być, możesz się w niej dopatrzyć. Błogosławieństwa. Czy zaszczytu. Innymi słowy, posiadanie pasji może być dla Ciebie zaszczytem czy błogosławieństwem. Podobnież posiadanie pragnień, jeszcze niespełnionych, ale takich, które, które pozytywnie Cię poruszają, których spełnienie Cię ekscytuje. Jak pomyślisz sobie, jakby to było, jakby te pragnienia się spełniły, to możesz dojść do wniosku, że czułbyś, czy czułabyś się dosyć szczęśliwy, szczęśliwa wówczas, że to byłoby niesamowite w takim, czy innym znaczeniu. Jakby to było? Jakie pozytywne uczucia w tym drzemiu? Jaki pozytywny potencjał drzemia w tym spełnieniu, w perspektywie tego spełnienia? Owszem, jeszcze być może nie wiesz, kiedy się to spełni, być może nie wiesz, czy w ogóle, ale samo posiadanie pragnienia, które ciebie tak porusza, hmm, może być świetnym źródłem wdzięczności. Możesz być wdzięczny, wdzięczna za to, że Masz w sercu, pojawiło się w Twoim sercu coś, co Cię tak porusza. Gdyż są osoby, których nie porusza nic. Czy to byłby lepszy wariant, żeby Cię nic nie poruszało pozytywnie? Mi się to kojarzysz z takim właśnie konceptem Kaja z Królowej Śniegu. Może kojarzysz tam tą bajkę o Królowej Śniegu, która zamraża serce Kaja. On się staje taki nieczuły w ogóle. Przestaje czuć. Ha. Czy tak byłoby lepiej? Nie mieć nic wpływającego, tylko żyć co prawda poprawnie, skutecznie, efektywnie, podręcznikowo, wszystko się układa ładnie, pięknie, ale z drugiej strony nie ma porywów emocji. Jak tak zestawić ze sobą takie spokojne życie, ale bez entuzjazmu? A życie z pasją? Życie w którym jest coś obecne, jakiś komponent, który Cię porywa, pociąga. Choćby było nim niespełnione jeszcze pragnienie, to jeżeli masz w swoim życiu cokolwiek, co Cię porywa, pociąga, rozpala, daje Ci ekscytację, entuzjazm. Czy to będzie właśnie pragnienie jakieś? Czy to będzie pasja? To są to świetne, świetne źródła wdzięczności. Które możesz przywołać, celebrując rozpoczęcie nowego dnia w Twoim życiu. Które możesz przywoływać, celebrując rozpoczęcie każdego nowego dnia w Twoim życiu. Na rozpoczęciu każdego Twojego dnia dać choćby chwilę, kilka chwil uwagi, nieszczampowej tylko prawdziwej. Prawdziwie przypomnieć sobie, jakie to jest prawdziwe szczęście. Mieć na przykład pasję, albo mieć, być jakby wyróżnionym posiadaniem pragnienia, które cię porusza. Że nie jesteś takim kajem z śniegu, Nie jesteś osobą, która po prostu żyje. Jesteś osobą, która żyje z pewnym ogniem w sercu. Coś w tobie płonie, jakiś Żal, jakiś pociąg, coś Cię porywa, pociąga. Ha, to jest dopiero doświadczenie konkurencyjne. Możesz myśleć o innych rzeczach. Źródeł potencjalnych, potencjalnej przyjemności czy wdzięczności. Może się znaleźć mnóstwo. Dla Ciebie osobiście. Jakieś Twoje osobiste, prywatne rzeczy. Może wspomnienia. Może coś, co Nigdy nie miało miejsca w świecie tutejszym, materialnym, jakieś Twoje wizje, tak jak ja kiedyś miałem wyobrażanie sobie spotkania z dziewczyną moich marzeń, które to wyobrażanie notorycznie dawało mi mnóstwo przyjemności, ja uwielbiałem to robić. No to to jest świetny przykład czegoś, co bardzo dobrze nadaje się na celebrację na tego dnia. Źródło namacalnej przyjemności. Cokolwiek, co daje Ci namacalną przyjemność. To może być przegląd rzeczy. Pamiętasz tablicę wizualizacji, czy tablicę wizji, gdzie przyklejały się fotografie rzeczy, które Cię kręcą, które byś bardzo chciał mieć, czy bardzo chciałabyś doświadczyć. Patrzysz na tą tablicę i teraz odpowiednio koncentrując się na tej tablicy, można wejść w te rzeczy, tak jak w narni, takiej bajce, baśni, narni. Bohaterowie przenosili się przez obraz do innego świata. Tak ty dokładnie możesz zrobić to samo. Patrząc na tablicę wizji z odpowiednią koncentracją, nie taką na odwal się, że o, żebym miał z głowy praktykę, tylko naprawdę patrzysz, jak masz robić coś z głowy, to lepiej daj sobie spokój i szkoda czasu. Ale jak chcesz prawdziwie praktykować świadomą kreację, sekret, cała przyciągania, to wtedy spoglądasz na tablicę wizji tak długo, to nie trwa długo, ale tak długo, kiedy aż jakby wchodzisz, czujesz, że weszłaś, weszłeś w to, co jest na tej tablicy przedstawione. Jeżeli to jest dobrze skonstruowana tablica, czyli jeżeli znajdują się na niej faktycznie rzeczy, które się bardzo porywają, pociągają, ekscytują, to nie powinno być Trudnym. Właściwie powinno być dosyć przystępnym dla Ciebie. Często, przynajmniej nierzadko. Patrząc na tam tablicę, tak w którymś momencie stwierdzasz, że tam jesteś. Że czujesz, jak to jest. Czujesz, jak to jest. To nie musi być tablica. Ja miałem kiedyś taki... Jest taki samochód, który mnie ogromnie ekscytuje. Toyota Prius Hybrid. Tak, ten hybrydowy model zresztą dosyć już, dosyć jakby Mam takie niepokojące wrażenie, że został się pospolity. W każdym razie linia tego wozu, jego koncept są bardzo, bardzo, bardzo wysoce w moim guście. Bardzo mnie kręci ten samochód i któregoś razu. Wiesz, generalnie mi nie wystarczał wizerunek tego samochodu na tablicy wizji, bo znalazłem... Znaczy, nie wystarczał. Nie wystarczał od momentu, kiedy natknąłem się na YouTubie na filmik, gdzie jakiś gość chyba na Florydzie prezentuje ten samochód pewnego letniego, być może poranka. Widać definitywnie to letnie słońce, że jest gorąco i w ogóle wydaje się, że jest faktycznie ranna pora dnia i jest tylko ten samochód i ten gość, którego generalnie nie widać, on tak powoli jakby jeździ kamerą wokół tego samochodu, otwiera drzwi, bagażniki, jakby pokazuje coś w środku, to tak wszystko pieczołowicie, wolno, ceremonialnie, jakby czcił ten samochód, jakby się nim napawał. Idealne dla mnie, dlatego że właśnie dokładnie ten samochód mnie ogromnie fascynował i porywał. Więc hm więc dla mnie ten filmik stał się właśnie jednym z takich hmm, elementów tablicy wizji. No co prawda nie powieszę filmiku na tablicy, ale mogę go na przykład każdego ranka odtwarzać na komputerze. I mamy moje wejście w tablicę, gdyż bardzo łatwo było mi jakby wejść i wyobrazić sobie, że ja jestem w tym filmiku i że właśnie doświadczam mojego samochodu. Hmm. Wiesz, tutaj przy okazji zdradzę Ci taki secret trick. Nawet nie jest niekoniecznie jakby krytycznie ważny, czy inaczej mówię, inaczej powiem, nie musi być to coś, co chcesz mieć, lub chcesz, czy chciałabyś, chciała, chciałbyś mieć koniecznie. Może być to coś, co po prostu Daje Tobie przyjemność. Ale wiesz, jeżeli chodzi o samochód, ja na przykład, to jest świetny przykład, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, mógłbyś, czy mogłabyś zapytać, czy na przykład przyciągnąłem do siebie ten samochód. Odpowiedziałbym, że nie. A powodem, dla którego nie przyciągnąłem tej Toyota Priusa do swojego życia jest to, że paradoksalnie mnie nie kręci, jeżdżenie samochodem. To znaczy, wiesz, jedzić samochodem kręci mnie w grze komputerowej, yy, jak to się nazywało test drive, o. tak, w test drive'ie. To mnie kręci. Ale jak mam sobie wyobrazić, że jadę naprawdę samochodem, na przykład po Warszawie, <śmiech> wiesz, yy, z tym wszystkim jakby zwracaniem uwagi na znaki drogowe, na przepisy, na to wszystko, że nie mam jakby, wiesz żyć następnych, tak jak w grach komputerowych czy, czy włączonego czegoś takiego, że się nie będzie, wiesz samochód uszkadzał, no to trochę brzmi śmiesznie, śmiesznie. ale jak sobie to wszystko wyobrazić, że miałbym to nagle wszystko brać tak, wiesz, bardzo na poważnie, że nie mogę się nawet stuknąć, bo zaraz, wiesz wiadomo co będzie to, to nie to zdecydowanie dochodzę do wniosku, że to nie jest dla mnie że to nie jest dla mnie. Jeszcze, wiesz, że żeby inwestować w fundusze w szereg opłat za ten samochód, no, że to samo nie jeździ innymi słowy, tylko, że trzeba kupować benzynę, trzeba się zajmować papierowymi rzeczami, przegląd, robić od czasu do czasu, czy ubezpieczenie, no jakieś takie też rzeczy, uważać na prędkość, bo no, cały ten staw, wszystkie te rzeczy, które wokół posiadania samochodu i jego eksploatacji się znajdują. Wiesz, mnie to nie kręci. Delikatnie <gryny> mówiąc. <moment> mnie to nie kręci. To ja już wolę rower. <gryny> naprawdę. Więc, więc jakby przywołuję ten przykład po to, żeby zilustrować sobie, że jednakowoż pomimo całego tego faktu, że jeżdżenie samochodem tak naprawdę w fizycznej rzeczywistości mnie nie pociąga, absolutnie mnie nie pociąga, to jednak nadal Toyota Plus jest świetnie w guście jest bardzo w moim guście, nadal mnie pociąga wyobrażanie sobie, że to jest mój samochód i paradoksalnie wyobrażanie sobie, że nim że chociaż w fizycznej rzeczywistości jeżdżenie mnie nie kręci. Wydawałoby się, że to jedno drugiemu przeczy, ale nie. Dlaczego? Przypomnij sobie, co jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest, żeby odczuwać namacalną przyjemność. To nie musi być logiczne. Jeżeli daje jednakowoż namacalną przyjemność, to spełnia, spełni swoją rolę, spełnia swoją funkcję. Bo o to chodzi. To nie ma być logiczne czy prawidłowe dla umysłu. To ma być prawidłowe dla serca. Prawidłowe dla serca to znaczy to ma Cię uszczęśliwiać, to ma Cię porywać, to ma Ci dawać przyjemność, ekscytację, może ekstazę, entuzjazm. I ta historyjka z Plusem jest świetnym przykładem tego, że mogę użyć na mojej tablicy wizji nawet czegoś, czego tak naprawdę nie chcę przyciągnąć, a czego używam jako źródło przyjemności. To po prostu źródło przyjemności. Mówię o tym po to, że możesz wykorzystać w swoim doświadczeniu, postępując podobnie, rozszerzając tablicę wizji o analogiczne, podobne kwestie. Myśl przede wszystkim o tym, że rzeczy, które wybierasz na przykład na taką tablicę wizji, mają sobie dawać przyjemność. To nie muszą być rzeczy, które chcesz przyciągnąć do swojego życia. Mogą być owszem, jak najbardziej, ale nie muszą. To mogą być rzeczy, o których myślenie daje Ci przyjemność po prostu. Choćbyś, czy, choćbyś w ogóle nie był, czy nie była zainteresowany, zainteresowana w praktyce, w rzeczywistości, żeby doświadczać tej rzeczy. Taka ciekawostka. Więc wracamy do tego celowego, ceremonialnego rozpoczęcia dnia. Czyli inaczej mówiąc, bardziej trafnie, uczczenia, uczczenia nowego dnia w Twoim życiu. Już na jego początku samym. Uczcić, celebrować, celebrować. W jaki sposób? Dobierając narzędzia dające Tobie przyjemność. Czy to koncentrację na, na pewnych myślach, wizjach, wspomnieniach, wyobrażeniach, wdzięczności. Czy to jakiś akt, jakaś czynność, która sprawi Tobie przyjemność, a może wręcz powiązanie jednego z drugim. Tak jak ten przykład z tym kapucinem. Mamy fizyczną czynność picia kapucinaca, całą ceremonią jego przygotowania, wcześniej wynoszenia na balkon, picia później. A jednocześnie równolegle mamy tą koncentrację na myślach, które dawały mi prawdziwe odczucie przyjemności namacalnej, prawdziwe odczucie szczęścia. Więc Masz pole do popisu, jeżeli chodzi o skonstruowanie własnego ceremoniału, celebracji, nowego dnia w Twoim życiu, który będziesz powielał, będziesz powielała każdego następnego dnia, wiedząc, że każdy dzień zasługuje na to. Dlaczego? <grym> Dlatego, że jesteś Jego bohaterem czy bohaterką, a Ty każdego dnia zasługujesz na tę celebrację, każdego dnia zasługujesz na szczęście. Każdego dnia zasługujesz na przyjemność. Każdego dnia zasługujesz na to, byś była szczęśliwa, czy byś był szczęśliwy. Więc warto powiedzieć to Wszechświatowi, warto mówić to Wszechświatowi w taki sposób właśnie, rozpoczynając własny dzień od przyjemności, namacalnie odczuwanej, Zrobić wszystko, co mogę, żeby uzyskać to namacalne odczucie. Nie jest istotne tak bardzo, jak długo. Czy, czy postanowisz, żeby to trwało kilka minut, czy nie, nieco dłużej. Zależy od Ciebie. Ile chcesz, ile potrzebujesz. Ważne jest, żeby nie robić tego mechanicznie, gdyż mechaniczne robienie tego, wiesz, mija się z celem. Nie przyniesie Tobie efektów. Nie da się mechanicznie czuć nałacalnie danych rzeczy. Na przykład mechanicznie odczuć miłość i machnąć ręką, że mam już za sobą to, co powinienem zrobić. To naprawdę macie porywać, pociągać. Jeżeli to się nie pociąga, nie porywa, to nie warto tego robić. Więc hmm. każdego dnia zasługujesz na to by być szczęśliwym, czy szczęśliwą. I tak jak mówiłem, możesz to mówić Wszechświatowi, możesz wysyłać Wszechświatowi ten komunikat, że każdego dnia jesteś tego warta, czy wart. Każdego dnia jesteś ukierunkowany, czy ukierunkowana na to, żeby być szczęśliwym, szczęśliwą. Jak to powiedzieć Wszechświatowi? Nie ma chyba lepszego sposobu dla mnie, niż tylko pokazać w czynach. Dla mnie komunikacja z wszechświatem czy z prawem przyciągania, praca, praktyka polega na pokazywaniu rzeczy. Komunikacji, która ma miejsce za pośrednictwem uczuć. Nie tyle słów jeśli już używasz słów, to jako stymulatorów uczuć. Jako czegoś, co do uczuć właściwych, pożądanych macie doprowadzić. Tak działają afirmacje właśnie. Dla mnie, jeżeli czegoś chcę od Wszechświata, chcę powiedzieć Wszechświatowi, czego chcę, to dla mnie sposobem na powiedzenie Wszechświatowi, czego chce, czy sposobem na mówienie mu wręcz, Dzisiaj, jutro, pojutrze, jakby cały czas, bo mówiliśmy już o tym, że to trwa cały czas. Dla mnie komunikowanie Wszechświatowi, czego ja chcę od życia, co mnie interesuje, jaki kierunek, czy doświadczanie czego, polega na pokazywaniu tego. Tak jak stoisz przed lustrem i chcesz, żeby Twoje odbicie prezentowało pożądaną przez Ciebie formę, to doskonale wiesz, co zrobić. Powiedzmy, że chcesz zobaczyć w lustrze uśmiechniętą siebie, czy uśmiechniętego siebie, to co potrzebujesz zrobić, to uśmiechnąć się. I to działa podobnie. To właśnie jest ukryte w, tym, jakby w tej praktyce rozpoczynania dnia celebracją. jakąś przyjemnością. W ten sposób nadając temu nowemu dniu naszego życia odpowiedni ton. Więc to jest ten pierwszy punkt na liście praktyk, które mogą się znaleźć. Nie muszą, ale mogą. W Twoim dniu. Każdym lub co jakiś czas. Następną praktyką jest tak zwana lista przyjemności. Czy z angielskiego ja to zwykłem sobie nazywać pleasure list. Tak mi się spodobała. Ta nazwa po angielsku. Lista przyjemności. Jeżeli jest znany Tobie koncept Listy wdzięczności, czy dziennika wdzięczności. A to jest lepsza nazwa. Dziennika wdzięczności. Koncept przedstawiany w sekrecie. Rondy Barn. Jeżeli kojarzysz dziennik wdzięczności, to łatwo będzie Ci ogarnąć praktykę listy przyjemności. Dlatego, że dosyć jest ona podobna do dziennika wdzięczności. Właściwie to stanowi rozszerzoną jego wersję. Gdyż przypomnijmy sobie, na czym polega dziennik wdzięczności. Dziennik wdzięczności polega na tym, że po prostu bierzesz sobie zeszły, z notatnik, albo na komputerze, zapisujesz sobie każdego dnia, za co jesteś wdzięczny, czy wdzięczna. Co Cię ucieszyło? Co doceniasz? Z tego dnia. Hmm. I tyle. I w ten sposób, tak prosto brzmi, w ten sposób budujesz sobie swój dziennik wdzięczności. Widziałem nawet osoby, które całe blogi w internecie zakładały jako swoje dzienniki wdzięczności. Po prostu. Każdy post na, na ich blogach to był po prostu kolejny wpis z takiego dziennika wdzięczności i robiło na mnie wrażenie, obserwowanie, jak te blogi się rozrastały, jakie tam były archiwa i te wszystkie posty zawierały źródła wdzięczności jakiejś osoby. Źródła tej osoby szczęścia, przyjemności. Robiło to wrażenie, kiedy się na to spoglądało już z perspektywy czasu. Ile tam tego było. Sam prowadziłem kiedyś coś takiego na forum sekretów w praktyce. Było fajne doświadczenie. Natomiast o wiele... O wiele, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej przyjemnym, znacznie pogłębionym doświadczeniem stała się dla mnie praktyka listy przyjemności. Być może stworzyłem ją, będąc gdzieś tam zainspirowany książką Magia Rondy Byrne, gdzie ona w tej książce Magia prezentuje szereg różnych praktyk też. To jest właściwie książka, która jest tylko z praktyk, z propozycji praktyk sekretowych złożona. W jakby złączonych w formę takiego trochę kursu, chyba 30-dniowego. Ciekawa książka. Ciekaw jestem, czy jest już wydana w Polsce, czy nie. Ja ją czytałem już dawno temu, w czasie, kiedy jeszcze w Polsce jej nie było. I być może właśnie ta książka zainspirowała mnie do stworzenia takiej praktyki, jak Pleasure List, czyli lista przyjemności. Na czym polega ta praktyka? To jest tak, nawiasem mówiąc, praktyka, która... Jedna z moich ulubionych praktyk właściwie, którą z przyjemnością do dziś stosuję. Lista przyjemności polega na tym, że um, siadam sobie na przykład, czy leżę w łóżku, czy jakkolwiek i znajduję sobie czas w moim dniu, w którym zaczynam przywoływać, werbalizować rzeczy, za które jestem wdzięczny, z których się cieszę. Mówię werbalizować, dlatego, że w tym przypadku nie chodzi o, o wizualizowanie, chociaż, chociaż oczywiście możesz to w ten sposób wykonywać, ale generalnie w moim koncepcie praktyki listy przyjemności nie chodzi ani o to, żeby zapisywać swoje źródła wdzięczności, chociażby, czy przyjemnych odczuć, uczuć, ani nie chodzi o to, żeby sobie o tym myśleć. Chodzi, to znaczy można to robić i tak, i tak. Wszystko jest w porządku z tym. To jest kwestia gustu. Ja robiłem tą praktykę, czy najbardziej lubię ją robić, po prostu opowiadając w mojej drugiej połowie o tych rzeczach. Chce mnie słuchać, ona chce mnie słuchać, jest zainteresowana tym, więc kiedy ma ochotę posłuchać mojej listy przyjemności, no to ja jej o tym opowiadam. świetna okazja, świetna możliwość do praktykowania. Ale tak naprawdę, żeby to podkreślić, możesz równie dobrze wykonywać tę praktykę w swoich własnych myślach, jak i równie dobrze, jeżeli chcesz, możesz wykonywać ją pisząc. Tak jak pisało się dziennik wdzięczności, tak dokładnie możesz pisać listę przyjemności haczyk w tym, czy warto jakby wziąć pod uwagę, że w przypadku listy przyjemności takiego pisania byłoby znacznie więcej. Dlatego, że dziennik wdzięczności zwykle ograniczał się, tam można było po prostu w krótkich hasełkach streścić, za co jestem wdzięczny. Na przykład smaczne cukierki dzisiaj od sąsiada. I to wystarczyło. W dzienniku wdzięczności wpisać. Natomiast w liście przyjemności to by już nie było wystarczające. W tej praktyce chodzi o to, żeby to pogłębić. Czyli um, przystępując do praktyki listy przyjemności, przywołuję rzeczy, za które jestem wdzięczny, z których się cieszę. Na przykład z tego dnia, albo z wczorajszego dnia, z najnowszego czasu. I teraz jeżeli jedną z tych rzeczy są cukierki od sąsiada, który mnie poczęstował, no to je przywołuję, ale nie, tylko jako, nie tyle jako fakt, ale i przede wszystkim przywołuję coś takiego, jaką przyjemność mi to sprawiło. Czyli przypominam sobie, przypominam sobie, jaką przyjemność mi to sprawiło. Oraz dlaczego? Zadaję sobie takie pytanie, dlaczego mnie to ucieszyło? Dlaczego? I to na poważnie próbuję sobie odpowiadać na to pytanie. Nie w taki sposób, który mógłby mm, jako pierwszy przyjść mi na myśl. Jakiś taki najbardziej oczywisty, trywialny, że na przykład to moje ulubione cukierki i to wszystko. Jeżeli na przykład taka odpowiedź przychodzi Ci na myśl, że no to Cię ucieszyło, bo to były Twoje ulubione cukierki, no to pomyśl jeszcze raz. Pomyśl głębiej. Jeszcze raz. Jakbyś miał to wytłumaczyć komuś, kto tego nie pojmie po samej informacji, że powodem, dla którego cię to ucieszyło, było to, że to są twoje ulubione cukierki. To jak to wytłumaczyć? Mogę wtedy na przykład wytłumaczyć tej osobie, jak one mi smakują. Co mi się podoba w ich smaku. Że na przykład uwielbiam ich konsystencję. Uwielbiam to, że na początku jedną z takiego cukierka, nie przegryzając go, tylko powolutku sobie celebrując, rozpuszczając, czujesz na przykład czekoladę mleczną albo białą, później jakąś masę, a dopiero później zaskakujący krem, jakiś świetny, atłasowy w środku. Oj, można przecież bardzo dużo powiedzieć. Pownikać. Chodzi właśnie z premedytacją w tej praktyce o to, żeby pownikać w detale, w sedno samo, dlaczego. Coś mi sprawia przyjemność i co dokładnie mi sprawia przyjemność. Czyli unikać mm, oczywistych faktów, unikać streszczeń, lecz bardziej wnikać w detale w to wspomniane sedno sprawy. Tak jak z tym cukierkiem. Hmm. Przywołać jakie to niesamowite uczucia rozłożyć na czynniki pierwsze, dlaczego to mi sprawia przyjemność tak naprawdę. Jeżeli na przykład sprawiło mi, jedną z rzeczy, które sprawiły mi przyjemność danego dnia, było to, że sobie pojeździłem na rowerze, to w praktyce listy przyjemności mógłbym przypomnieć sobie, dlaczego jeżdżenie na rowerze sprawia mi przyjemność. A może nigdy wcześniej tak naprawdę nie odpowiadałem sobie na to pytanie, więc teraz jest świetna okazja. Dlaczego mi to sprawia przyjemność? Może jest w tym jakieś uczucie wolności, swobody. Może bardzo lubię to charakterystyczne uczucie hmm, kontaktu z drogą, z podłożem. Może bardzo lubię odgłos na przykład latem, jak się jedzie rowerem po asfaltowej drodze. Taki charakterystyczny odgłos gumy o gumę, czy gumy o asfalt. Hmm. Może lubię jakieś inne akrobacje, może coś jeszcze. Hmm. Czarek powodów może być. Może lubię zmieniać przerzutki. Może po prostu lubię mój rower. Może lubię wiatr. Powiem wiatru, jak mnie wiatr opływa podczas jazdy. Może lubię zakręcać. Sięgajmy po nawet najbardziej naturalne rzeczy pospolite wydawałoby się potrafmy wyłuskiwać najdrobniejsze detale odpowiedzialne za to, że czujemy przyjemność, że coś nas uszczęśliwia. I wyłońmy te detale na światło dzienne w trakcie naszej listy przyjemności. Czyli raz jeszcze podsumowując, ta praktyka polega na tym, że po pierwsze przywołujesz na myśl rzeczy, za które jesteś wdzięczny, czy wdzięczna z dzisiejszego dnia, czy z wczorajszego, z najnowszego czasu. Za które jesteś wdzięczny, czy z których się po prostu cieszysz, że miały miejsce. Które doceniasz, które zrobiły na tobie pozytywne wrażenie. Przywołujesz te rzeczy na myśl. Jak również w tej praktyce zadajesz sobie względem każdej z tych rzeczy pytanie. dlaczego ta rzecz dała Ci przyjemność. Dlaczego Cię ucieszyła? Dlaczego Cię uszczęśliwiła? Dlaczego dała Ci pozytywne uczucia? Jakie pozytywne uczucia Ci dała? I w odpowiedzi na to pytanie, bądź jak najbardziej drobiazgowy, drobiazgowa. Wchodź w detale. Unikaj streszczeń. Unikaj oczywistości. Tak jak mówiłem, odpowiedzi typu Powodem, dla którego te cukierki mnie szczęśliwiły, było to, że to są moje ulubione cukierki. Tylko wniknij w to bardziej. Dlaczego te cukierki tak bardzo lubisz? Dlaczego jest tak bardzo przyjemnie ci je jeść? Lubisz siedzieć na rowerze? Dlaczego? Co takiego w tym sprawia ci przyjemność? Czyli innymi słowy, dobrze wykonanej listy przyjemności nie da się zrealizować, nie wchodząc w wyobraźni w te doznania, które masz już za sobą. Potrzebujesz wejść w te doznania, żeby jakby realistycznie je przywołać na myśl, do swojej świadomości i przyjrzeć się jakby pod lupą. Co tam takiego jest, że cię uszczęśliwia, Każdy najmniejszy szczegół, wszystko. Dlaczego to daje ci przyjemność? Hmm. I co? Co dokładnie daje ci przyjemność? To jest, czy tym jest Lista przyjemności. Jest to taka poszerzona, pogłębiona forma dziennika wdzięczności. Przypuszczam, że nie każdy z tym zagustuje w związku z tym. Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Mi się ta praktyka bardzo spodobała. Najbardziej w tej praktyce, najbardziej w tej praktyce spodobało mi się to, że mogę mieć niejednokrotnie zaskoczenie, dociekając tych detali wspomnianych. Dlaczego coś mnie uszczęśliwia? Dlaczego coś mnie cieszy? Zwykły dziennik wdzięczności mi tego nie zapewnił. Ja tam po prostu wypisywałem rzeczy, ale nie miałem możliwości dociec tak dogłębnie. Dlaczego? Nie miałem pretekstu, żeby po raz kolejny się w to zanurzyć rozłożyć na czynniki pierwsze, tak jak z tym cukierkiem, opisując każdy najmniejszy detal. Ha, tak jakby osoby, która nigdy wcześniej tego nie doznawała. Hmm. Czy wnikając w tą na rowerze, wszystkie tam komponenty. Co takiego w tym jest? Hmm. Świetna praktyka, która, wiesz, zaskakująca, ale ona potrafiła mi nie tylko zajmować godzinę czy godziny, Bywały takie czasy, że listę przyjemności wykonywałem cały dzień. To nie wyglądało tak, że siedziałem i mówiłem przez cały dzień. To wyglądało tak, że w międzyczasie różnych zajęć, albo jak miałem czas, albo jak zajmowałem się czymś, w czego w międzyczasie mogłem mówić, koncentrować się, na liście przyjemności, to wtedy mówiłem i tak potrafiłem. Potrafiły być takie dni, gdzie od rana do wieczora hm, mówiłem mi przyjemności. Potrafiły być takie dni. I powodem, dla którego ona była taka obszerna, to nawet nie musiało być wcale to, że było dużo tych źródeł, co właśnie to doskonalenie umiejętności dotykania sedna, docierania do sedna sprawy. Dlaczego? dlaczego coś Cię uszczęśliwia oraz co dokładnie można jakby udoskonalić czy rozwinąć w sobie umiejętność docierania do sedna w zaskakującym stopniu. Odkrywając wiele nowości dla siebie i to jest właśnie ta rzecz, którą myślę, że najbardziej lubię w tej praktyce, to, że ona może dużo nowości odkryć przede mną, dużo mi powiedzieć o mnie samym, dlaczego coś mi sprawia przyjemność, jak również jest świetną okazją do tego, żeby się w tym pozanurzać znowu. Taką na swój sposób wizualizacją tych rzeczy, na powrót, tylko taką świadomą, nie taką, że zamykam oczy, na przykład chodzę w medytację, czy jakąś głębszą relaksację i wizualizuję, tylko taką wizualizację nawet z otwartymi oczami, nawet w formie rozmowy z drugą osobą, gdzie opowiadasz jej na przykład swojemu przyjacielowi, czy przyjaciółce, czy właśnie partnerowi, czy partnerce. Po prostu opowiadasz o takich rzeczach. Hmm. Więc na tym polega lista przyjemności. Jeżeli chodzi o czas wykonywania tej praktyki, choć mam na myśli teraz nie jak długo, tylko kiedy, to też jest kwestią indywidualną. Można robić różnie. Można sobie na przykład wyznaczyć taki nawyk, wybrać, że będziesz przeprowadzał, a czy przeprowadzał sobie listę przyjemności każdego dnia wieczorem. Leżąc na przykład może już w łóżku. A może postanowisz sobie robić to na rozpoczęcie dnia. A może postanowisz zrobić to kiedykolwiek, bez ustalonego terminu, jak po prostu będzie wychodziło danego dnia to wtedy będziesz zajmować się listą przyjemności. Tak też może być. To są już bardziej formalności, mniej, mniej istotne rzeczy, gdyż oczywiście, co jest istotne w tej praktyce, to stymulacja tych wartościowych, godnych uwagi, uczuć, które nam sprzyjają. O co tak naprawdę chodzi. O generowanie pozytywnych uczuć, emocji. Dalej, idąc, patrzę w notatki dotyczące dzisiejszego epizodu. I odnajduję w tych notatkach coś takiego. Relacje z jedzeniem i piciem w ciągu dnia. Potencjalne nasycanie wartościową wibracją, jak na przykład eliksir zdrowia. Już mówiłem o, wspominałem o praktyce z wodą. natomiast hmm, Jedną z rzeczy, do których praktyka z wodą mnie zainspirowała. Jak również jednocześnie zainspirowało mnie do tego hmm, coś, co było opisane w książce Magia Rondy Byrne, Mianowicie, chyba ona to nazywała magicznym pyłem, gdzie można było sobie wyobrażać, tak jak mieliśmy tą praktykę z wodą i, i można było sobie wyobrażać, że koncentrować się na pozytywnych uczuciach, myślach i przesyłać na przykład, przesyłać uczucie miłości czy wdzięczności w szklankę wody. Po czym kiedy się odczuło, że się już to namacalnie przysłało, namacalnie się odczuwało tę miłość, powiedzmy wdzięczność i to, że tą intencję przekazania tej miłości, wdzięczności wodzie, to się wypijało tą wodę. To tak samo u rondy w książce Magia pojawia się taka praktyka posypywania na przykład posiłków magicznym pyłem. Czyli wyobrażasz sobie po prostu, że, że posypujesz swój obiad na przykład magicznym pyłem, który coś tam dobrego z tym zrobi. Um, dokładnie teraz nie pamiętam detali i jakie intencje Ronda opisywała, ale właśnie te dwie rzeczy, czyli praktyka z wodą, jak i ten magiczny pył Rondy, zainspirowały mnie, zresztą nie tylko te dwie, ale to jest jeszcze jedna kwestia, zainspirowały mnie do tego, żeby um, dopatrzyć się nowej możliwości czy możliwości do nowej praktyki prawa przeciągania czy świadomej kreacji w, każdej, w każdym posiłku czy napoju. Świetna okazja, gdyż jedzenie i picie jest czymś, co tak czy owak raczej wykonujemy codziennie i to niejednokrotnie. Więc jest to świetna sposobność do tego, żeby hmm, podładować własną kreację, że tak powiem. Żeby wzbudzić znowu, czy pobudzić, zestymulować jakieś pozytywne uczucia. Czyli innymi słowy znowu, tym samym, żeby wyemitować odpowiedni komunikat do wszechświata. Gdyż za każdym razem, kiedy emitujesz z siebie, pozytywne emocje, pozytywne uczucia, to tak jakbyś mówił czy mówiła Wszechświatowi, że to właśnie Cię interesuje. Niestety tak samo jest w sytuacji, w której emitujesz negatywne emocje lub uczucia. Stąd właśnie ten nawyk obserwatora, że obserwujesz siebie i jakby starasz się przynajmniej doskonalisz się w obserwacji siebie być uważnym, uważną w co jesteś teraz zaangażowany, w jakie myśli, w jakie emocje. Stąd to jest ważne. Gdyż to daje tobie możliwość jak najczęstszego korygowania twojego kursu. Żeby jak najczęściej to, co mówisz wszechświatowi, żeby naprawdę było zgodne z tym, czego naprawdę chcesz. Gdyż nikt z nas chyba nie chciałby celowo doświadczać stresu, nerwów, złości, irytacji, frustracji. Ale jednak nie jedna osoba na takową frustrację, złość, zdenerwowanie potrafi sobie pozwalać. Bo na przykład stało się coś, co wyprowadziło cię z równowagi, bo nie miałeś nastroju, czy, czy no powodów może być cały szereg. Nie chodzi o to, żeby sobie tłumić znowu cokolwiek, ale z drugiej strony często, tak myślę, mamy wybór, czy wkręcać się w, jakieś, w jakąś złość, frustrację, zniewęcenie, czy nie. Myślę, że często jest możliwe nie wkręcanie się w to. I teraz, hmm. jeżeli chodzi o ten komunikat do wszechświata, że za każdym razem, kiedy czuję czy amanuję, pozytywnymi uczuciami czy emocjami to jest komunikat, że tego chcę. To mnie interesuje, tak jakby, tak jakby mówił to światowi, że to mnie interesuje, tego chcę. To jest moja droga i czym częściej to wybieram, to też jest komunikat, nie tylko co wybieram, ale że ja to wybieram świadomie, to też jest komunikat, że tym bardziej tego chcę, tym bardziej to jakby poczytuję sobie za własną drogę, za drogę, którą definiuje moje życie. Tak, jeżeli chodzi o tą praktykę z jedzeniem, piczem, jest to świetna okazja. Spożywanie posiłków i napojów um, jest świetną okazją do, do wygenerowania kolejnych pozytywnych uczuć, czyli innymi słowy kolejnego komunikatu właściwego, kolejna sytuacja, kiedy mówimy światowi, że interesuje nas, byśmy byli szczęśliwi w życiu. Interesuje nas doznawanie szczęścia, przyjemności, satysfakcji, spełnienia, pozytywnych emocji, miłości, wdzięczności, docenienia i tak dalej tym podobne. Jak przeprowadzać tą praktykę? Otóż jest to dosyć podobne do praktyki z wodą. W temacie napoju właściwie można robić ją tak samo, czyli um, kiedy masz wypić cokolwiek, to choćby chwilę, kilka chwil zainwestuj przed spożyciem tego napoju w wysłanie do tego napoju jakichś pozytywnych uczuć emocji, emocji, przekazanie, umieszczenie tych uczuć emocji w tym napoju. Już wiesz, jak to robić. Czyli wystarczy najpierw skoncentrować się w myślach i przywołać uczucie, na przykład miłości. Powiedzmy. No to możesz cokolwiek przywołać, byle było pozytywne. Powiedzmy, że uczucie miłości. Jak przywołać uczucie miłości? Żeby przywołać uczucie miłości, potrzebujesz przywołać coś, co wywołało lub wywołuje w tobie to uczucie. Choćby czasem. Bo może tym razem też zadziała. Może to być jakieś wspomnienie w życiu, kiedy czułeś się kochany czy kochana lub kiedy czułeś, że kochasz kogoś, albo czułeś, że kochasz to, co robisz, wręcz kochasz to, co robisz, nie, że lubisz, czy bardzo lubisz, czy uwielbiasz, że to, wręcz kochasz to, co robisz, to chodzi o coś takiego. Przypomnieć sobie po to, żeby znowu odczuć, choćby przez chwilę, przez kilka chwil, to uczucie. I kiedy, to może też nie być to, jeżeli może być wdzięczność no to wtedy, jeżeli nie miłość, tylko wdzięczność, no to przywołujesz sobie analogicznie rzeczy, za które naprawdę czujesz się wdzięczny, które Cię wzruszają, poruszają, że czegoś Ty jego doświadczasz, poczytujesz sobie wręcz za mm, zaszczyt, czy za... poczytujesz się hmm, może nawet wybrańcem, czy, czy zaszczyconą osobą, kimś szczególnym się czujesz, że doświadczasz czegoś, czy coś Cię naprawdę pozytywnie poruszyło, za co Możesz być wdzięczny, wdzięczna, obojętna. I teraz przywołujesz to po to, żeby znowu odczuć, choćby przez chwilę, kilka chwil, to uczucie wdzięczności. Więc albo miłość, albo wdzięczność, albo jeszcze jakieś pozytywne inne, może ekscytacja, pomyśleć o własnych pasjach i odczuć znowu entuzjazm ów. im towarzyszący, coś cię porywa. Ym, I co? Kiedy już czujesz masalnie dane pozytywne uczucie, które cię interesuje, które sobie wybrałeś, wybrałaś, to Robisz taką intencję, wykazujesz intencję przekazania tego uczucia. Czyli wyobrażasz sobie, że przekazujesz to uczucie, że umieszczasz je w tym napoju w sztance, powiedzmy, czy w filiżance, w kubku. Wyobrażasz sobie, że umieszczasz tam to uczucie, że dodajesz to uczucie, czy uczucia, jako składnik kolejny tego napoju. Możesz sobie nawet pomieszać łóżeczką narodatkowo, wyobrażając to sobie. Może to uintensywnić realizm w wyobrażenia. A jeżeli nie fizycznie, to możesz sobie wyobrazić, że mieszasz obojętne. Cokolwiek działa dla Ciebie. Możesz sobie wyobrazić, że dodajesz te uczucia jako kolejny składnik tego napoju. Czy to kawa, herbata, czy cokolwiek. I jak już dodasz to i dobrze wymieszasz, to celebracyjnie wypijasz. Czyli nie wypijasz tak i po sprawi mechanicznie, tylko wypijasz to z uwagą, z takim jakby szacunkiem, czy, czy przykładaniem wartości, na jakie należy, no bo dodałeś, dodałaś coś bardzo wartościowego do tego, więc nie wypijesz tego jak pierwsze lepsze co. Tylko wypadałoby, żeby wypić tą należytą e, uwagą, że tak powiem. Hmm. To może ci dać dużo przyjemności. Wypicia tego ze świadomością, co ty tak naprawdę pijesz. Że to nie jest zwykła herbata, że to nie jest zwykła kawa. To nie jest to, na co wygląda. To jest coś wzbogaconego na swój sposób. Umagicznionego, urozmaiconego. Hmm. Podejdź do tego w ten sposób. Bardzo szybko możesz odczuć różnicę. Ja bardzo szybko odczuwam różnicę w tej praktyce. Podobnie z jedzeniem kiedy masz coś zjeść, dokładnie w ten sam sposób możesz podejść do jedzenia. Z tym, że no tutaj wiadomo, różnić się będzie ten proces dodawania tego składnika. To nie, Możesz sobie w ogóle nie wyobrażać tego, że go dodajesz. To też nie jest konieczne. W sensie jak go dodajesz? Wystarczy wyobrazić sobie, że go dodajesz, że umieszczasz uczucia w tym na przykład, co masz na talerzu do zjedzenia. W zupie, czy w drugim daniu czy w pizzy, że umieszczasz te uczucia. Możesz tylko to sobie wyobrazić, że umieszczasz te uczucia, przekazujesz je. To wystarczy. W zupełności. Wyobrażenie sobie, że przekazujesz te uczucia, ale to tylko w chwili, kiedy namacalnie już odczułeś, czy czułaś, na przykład miłość, przywołałeś, przywołałeś myśli, które miały znowu sprawić, że odczujesz miłość. Jak tylko czujesz, że namacalnie odczułeś, czy odczułeś miłość, to wówczas w tym momencie wyobrażasz sobie że przekazujesz tą miłość do tej pizzy na przykład, czy do tego jedzenia, posiłku, co masz na talerzu. I to wystarczy. Możesz jednakowoż używać innych technik. Możesz na przykład wyobrażać sobie, tak jak było z tym mieszaniem łóżeczką. Można było nawet fizycznie naprawdę pomieszać. Tak samo tutaj możesz wyobrazić sobie, tak jak urądy, że na przykład posypujesz Twoje jedzenie dodatkową przyprawą magiczną czy prawą Twoich uczuć prawdziwych, które przecież są równie prawdziwe jak to jedzenie na talerzu. Tylko nie widać ich, tak jak powietrza nie widać, ale one są prawdziwe, bo przecież je czujesz, nie wymyśliłeś sobie ich, czy nie wymyśliłaś. Naprawdę je odczułaś, odczułeś, więc są prawdziwe, to jest jakieś prawdziwe zjawisko, tylko z innej sfery, sfery niematerialnej, więc możesz tą, to zjawisko z niematerialnej sfery połączyć z materialnym posiłkiem na talerzu, intencją umieszczenia tego realnego zjawiska, tych uczuć, odczuć, emocji, umieszczenia i dodania do tego posiłku w formie na przykład dodatkowej przyprawy. Możesz sobie wyobrażać, jak posypujesz ten obiad z tymi uczuciami. Także różne rzeczy, cokolwiek będzie działać dla Ciebie. Nie musisz tego robić. Tak jak mówiłem, możesz wyobrazić sobie tylko faktycznie to, że umieszczasz samą intencję, że umieszczasz, czy wysyłasz, przesyłasz te uczucia do tego posiłku i to też wystarczy. Ale są różne sposoby. Wedle gustu. Może znajdziesz jakiś jeszcze inny sposób wyobrażenia sobie, jak można ten nowy komponent, nowy składnik przekazać jedzeniu. Śmiało korzystaj z takich pomysłów, cokolwiek będzie dla Ciebie działać. Skąd wiesz, że to działa? Działa to wtedy, kiedy czujesz, że to zostało przekazane. To trudno opisać, jak to poznać, ale to się czuje, tak samo z wodą. To się czuje, że jakby już przekazałeś, czy przekazałaś te uczucia do napojów w szklance, w kubku. Tak samo tutaj możesz czuć, że przekazałeś, przekazałaś. Sama intencja namacalna wystarcza, żeby to już miało miejsce błyskowicznie. Więc tak wygląda podstawowa forma tej praktyki z jedzeniem i piciem. Uzdatnianie jedzenia i picia, posiłków i napojów Twoją pożądaną wibracją, czyli wartościowymi uczuciami, emocjami. Przesyłanie tych uczuć, odczuć, emocji do posiłku, do napoju. Na tym polega bazowa jej wersja. Co ciekawe jednak, istnieje jej wersja rozszerzona dla wszystkich, którzy lubią przygotowywać. Albo przygotowują, może nie tak bardzo lubią, ale szczególnie dla tych, którzy lubią przygotowywać sobie posiłki. Sami na przykład. Czy to będzie po prostu odgrzanie pizzy w mikrofalówce, czy to będzie zrobienie od podstaw jakiegoś obiadu, obieranie ziemniaków. Takie rzeczy. Gotowanie, wylewanie wody. No, no, takie rzeczy. Po prostu przyprawianie, mieszanie. To, co ważne, co istotne, możesz rozszerzyć tą praktykę uzdatniania, pożywienia na te wszystkie czynności. Czyli na przykład mieszając składniki na patelni możesz dokładnie robić to samo. W tym czasie, w którym i tak raczej nie masz nic innego do zrobienia, bo potrzebujesz się skoncentrować na dokładnym wymieszaniu rzeczy na patelni, w tym czasie możesz skoncentrować się, znowu przywołać te wartościowe uczucia, emocje, które Cię interesują. Na przykład miłość, wdzięczność, ekscytację, pasję, entuzjazm, wdzięczność. Mówiłam o wdzięczności? <śmiech> Możesz to przywołać i znowu z tą samą zasadą, żeby odczuć to namacalnie. I kiedy odczujesz to namacalnie, to przekazujesz to do tego, co się znajduje na patelni, co mieszasz. I. Co też istotne, nie traktuj tego jako jednorazową czynność, czyli innymi słowy, nie chodzi o to, żeby przekazać raz. Nie, nie musisz się ograniczać, nie potrzebujesz się ograniczać do tego, żeby tylko raz przekazać tą rzecz i już. Możesz to traktować jako ciągły proces, czyli za każdym razem jak mieszasz, to może być proces ciągły przekazywania. Tyle, ile przekażesz tych uczuć Czym więcej, tym lepiej. Więc innymi słowy możesz to nawet określić inaczej. Być może będzie to bardziej przystępne określenie gotowania z miłością. Czyli gotuję, a w międzyczasie gotując czuję miłość. I to w dodatku nie czuję miłość odseparowaną od gotowania równolegle, jako równoległy, niezależny temat w mojej głowie. Co czuję miłość jako coś, co kieruje świadomie, celowo, do tego posiłku. Na przykład do przygotowywanych składników. Obieram warzywa, kieruję do nich miłość. Czuję do nich miłość. Przywołuję miłość w moim życiu i odczuwam ją również do tych warzyw. Obieram, czuję do nich miłość. Wysyłam do nich miłość. Czuję miłość. Przywołuję miłość. Coś, co we mnie wywoływało miłość. Przywołuję to. Kroję to samo. Kroję z miłością. <grym> Kładam do garnka, zalewam z miłością, przyprawiam z miłością, mieszam z miłością, duszę, smażę z miłością, przykrywam, odkrywam. Takie rzeczy. Przekładam na drugą stronę, sprawdzam temperaturę, troskliwie. Zabawnie brzmi, ale ma potencjał bardzo duży taki, tak bardzo nacechowany miłością przy wszelkimi pozytywnymi uczuciami, emocjami, posiłek może być świetnym eliksirem, tak jak mamy ten napój, który staje się eliksirem, tak mamy tutaj analogicznie pożywienie, które w metaforyczny sposób moglibyśmy rzec, że stało się magiczne. To już nie jest tylko obiad, to nie są tylko ziemniaki, makaron, sos, sałatka, kotlet, cokolwiek, to jest dodatkowo bardzo mocno nasycone na przykład miłością. I my to właśnie zamierzamy zjeść. I zróbmy to z celebracją należytą. Czyli jedząc ten obiad, jedzmy go ze świadomością, co my tak naprawdę jemy. Czyli, że jemy jakby własną ekspresję, ekspresję własnej miłości. Ekspresję tego, co jest najlepszego w nas? manifestację tego. Jakby takie ucieleśnienie, umaterialnienie. Trochę jakbyśmy tą miłość własną zobaczyli. W formie składników na talerzu. Wdzięczność, entuzjazm, pasję. To się mówi tak symbolicznie, można to skojarzyć, że się wypija toast za coś. Czym to jest? Toast, dokładnie to jest taka prymitywna praktyka z wodą. Czyli pożycie napoju z pewną dołączoną intencją. Hmm. Tak jak ludzie piją toasty, czy wznoszą toasty, czy, czy spożywają na przykład tort urodzinowy, też z intencją. Tak możesz każdy posiłek od przekąski drobnej po obiad spożywać w ten sam sposób celebrujący. Już nie z okazji Twoich urodzin, ale z okazji celebracji, którą jakby możesz każdego dnia odbywać, podejmować. Każdego dnia bowiem jest tego warta. Celebracja, celebracja pozytywnych wszelkich odczuć, twojej miłości, twoich, twojej wdzięczności. Entuzjazmu, pasji. Wszystkiego to pozytywne. To jest warte przecież celebracji każdego dnia. A posiłki i napoje spożywane w swoim życiu są świetną okazją do tego, żeby tą praktykę przeprowadzać. Żeby przecież to świetna okazja, jakby świetna możliwość dopatrzenia się, że mogę jeszcze tutaj, to jest świetne dodatkowe miejsce, w którym mogę uintensywnić mój komunikat do świata. Co mnie interesuje, czego chcę. Moją pozytywną kreację, świadomą kreację. Emisję, emisja, czym ja emituję, czy czym, jakby, co ze mnie promieniuje. Jak, że tak powiem, precyzyjnie. Jak precyzyjnie. Jak intensywnie. Świetne ćwiczenie. Wyobraź sobie po praktykowaniu czegoś takiego przez jakiś okres czasu, o ileż wzrasta umiejętność skutecznego i atraktywnego przywoływania namacalnych uczuć. Jak to się przydaje w praktyce, takiej globalnej? To się przydaje we wszystkich praktykach właściwie. Już nie mówiąc o efekcie ubocznym tej praktyki z jedzeniem, piciem, polegającym na tym, że może się okazać, że zaczniemy odczuwać być może jakieś pozytywne, nieoczekiwane następstwa spożywania takich posiłków czy napojów. Być może w jakiś sposób na przykład pozytywnie to wpłynie na stan naszego ciała, kondycję, na cerę. Być może na przykład przyspiesz proces zdrowienia z czegoś. Być może poprawić samopoczucie fizyczne, na energii. Kto wie? Hmm. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tych pozytywnych uczuć przywoływanych podczas praktyki z wodą, z napojami czy z pożywieniem. Włączyć wyobrażenie zdrowia. Wyobrazić sobie czyste zdrowie. Albo witalność na przykład. Albo energię. Wyobrazić sobie energię, witalność, zdrowie. I tak samo włączyć to jako jeszcze jeden składnik obok miłości, wdzięczności itd., do naszej praktyki z napojami i spożywieniem. Wtedy faktycznie to się robi taki eliksir zdrowia. Hmm. Nie tylko eliksir miłości. Możesz wykorzystać to również w taki sposób jak najbardziej. Hmm. Notatki. Haha. Medytacja, modlitwa afirmacyjna opcjonalnie połączona z praktyką z, z praktyką z wodą. Medytacja, praktyka afirmacyjna. Hmm. Właściwie nie tyle praktyka, co modlitwa. Modlitwa afirmacyjna. O, tak powinienem brzmieć. Medytacja. O medytacji samej sobie kusi mnie, żeby opowiedzieć znacznie więcej w źródle kreacji. Zastanawiam się nad tym, szczerze mówiąc. Nie mówię o tym odcinku, ale tak ogólnie. Hmm. W każdym razie medytacja? Dlaczego medytacja może być dobrą praktyką w zbiorze praktyk świadomej kreacji, czy sekretu, czy prawa przyciągania? Powodów jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest to, że medytacja rozwija Twoją koncentrację. Ale koncentracja jest esencjonalna w każdej praktyce prawa przyciągania. Włącznie z tym fundamentalnym byciem uważnym, żeby wiedzieć jak najczęściej, jak najczęściej być świadomym. Co ty myślisz? Czy to jest sprzyjające tobie? Czy może wręcz przeciwnie? W jaki stan emocjonalny jesteś zaangażowany? Hej, czy nie jest dobry czas na powiedzenie sobie stop, nie, nie, to nie jest dobra rzecz do zaangażowania, to nie jest właściwy komunikat, ja tego nie chcę absolutnie więcej w moim życiu. Nie chcę tego przyciągać, uintensywniać, żeby się to rozrastało. Tylko czas odstąpić i albo przynajmniej odstąpić, albo jeszcze w dodatku pójść w jakimś lepszym kierunku. Do wszystkiego tego, żeby być zdolnym, to robić jest potrzebna koncentracja. Nie obawiajmy się. To nie jest aż takie straszne. Właściwie w ogóle nie jest straszne. Koncentracja. Po prostu następstwo naturalne. Dania czemuś uwagi. Nie da się dać czemuś uwagi, nie będąc na tym skoncentrowanym. Tyle, że to są jakby dwa określenia tej samej rzeczy. Tyle, że koncentracja kojarzy się z wysiłkiem dla mnie, a danie uwagi już nie. Więc może powinniśmy używać Powinniśmy używać określenia dawanie uwagi. Ale słownikowo to tak nie brzmi dobrze zawsze. Na przykład jakbym powiedział, że medytacja sprzyja temu, że ro rozwija umiejętność Twoją dawania uwagi. Czemuś to dziwnie brzmi. <gry> Więc potrzebuję powiedzieć niestety, że medytacja sprzyja rozwojowi koncentracji. Ale jeżeli koncentracja również Tobie kojarzy się z wysiłkiem, to przypomnij sobie teraz, że tak naprawdę chodzi oddawanie uwagi. Czyli rozumieć koncentrację jako umiejętność dawania czemuś uwagi. Umiesz dawać czemuś uwagę? Hmm. Umiesz czy nie? Trudne? Wysiłkowe? Na przykład hmm, różowy słoni. Wyobraź sobie różowego słonia, albo sobie go nie wyobrażaj. Nie wyobrażaj sobie różowego słonia z drugą, z grubą, długą, mięsistą, trąbą, taką, że jak się dotknie, to jest takie no, no, guma, nie? Wakujące uszy, że jak jakby machnie tymi uszami, to ci pójdzie jak taki wielki, wiesz, dużej średnicy. No, ten, się kręci, ten, co robisz, wiatrak, no, <gulujące> wentylator taki na lato. Tak ci machnie ten słoń tymi uszami, tak wiatr we włosach, jak na reklamie szamponu dla kobiet. Tak fajnie powiewają te włosy, albo peruka spada. Więc wiesz, takiego mięcistego słonia różowego z takimi uszami sobie wyobraź lub nie wyobrażaj. Możesz sobie nawet nie wyobrazić tego, że jakimś magicznym sposobem jak się go pociągnie za ogon, to będzie piszczał jak, wiesz, zabawka dla dzieci. Hmm. A no może sobie wyobrazić jeszcze szereg rzeczy, jeżeli chodzi o tego słonia. Na przykład, że jest latającym słoniem, nie? No, dużo, dużo rzeczy. No i co? Czy to jest wysiłkowe? Wyobrażać sobie albo nie. Czy pojawił się w Twoim umyśle ten różowy, mięsisty słoń z tą trąbą, taką, taką. gumowatą. Tymi uszami? Hmm. Przynajmniej częściowo. Pojawiło się coś różowego. Może maskotka słonia. Wiesz, dać uwagę temu, Czasem wręcz wydaje się, że to przychodzi sam przez się. Tak jest właściwie bezwysiłkowe. To właściwie nie chodzi o to, żeby coś dawać. To chodzi o kierowanie. Tam, gdzie patrzysz. Powiedzmy, patrzę teraz przed siebie, powiedzmy, że skręcę głowę, czy wręcz po prostu spojrzę gdzieś indziej, w inny kąt pokoju. I naturalną konsekwencją tego będzie to, że zobaczę coś innego, zobaczę to, co się tam znajduje. Powiedzmy, że ja widzę teraz szafkę, skręcę troszeczkę punkt widzenia, zobaczę okno i to jest naturalna konsekwencja. Nie ma w tym wysiłku, że, że zobaczyłem okno. To jest dokładnie tak samo z dawaniem czemuś uwagi. Patrzę się na okno, to jest tak, jakbym dawał uwagę temu oknu. Teraz tylko chodzi o to, czy ja chcę to robić dłużej, czy nie. Czy chcę, żeby mój wzrok błądził po całym pomieszczeniu, czy może mam jakiś interes w tym, żeby patrzeć się notorycznie, czy jak najczęściej w okno. Więc jeżeli chodzi o praktyki sekretowe, no to tam mamy interes, żeby jak najczęściej, właściwie zawsze patrzeć, najlepiej zawsze, albo przynajmniej jak najczęściej patrzeć w jednym obralnym, określonym przez nas pożądanym, interesującym nas kierunku. Hmm. Czyli na przykład... Tak jak mamy, powiedzmy, koncentrację na miłości, no to wówczas naszym interesem jest koncentracja na miłości. Czyli tak naprawdę dawanie uwagi miłości. O to chodzi. Hmm. Czyli przypomnieć sobie coś z miłością i, i poszukać czegoś w zbiorze naszej pamięci, czy wyobrażeń, wizji, fantazji. Co by sprawiło, że odczujemy, czy damy przynajmniej sobie szansę odczuć to miłość. I to jest to dawanie uwagi całe, ta pseudonimy koncentracja. Ale tak naprawdę dawanie uwagi, po prostu patrzysz się w tym kierunku i reszta przychodzi sama. Tak jak mówiłem, dawać uwagę, myśli, to się będzie sama autonomicznie rozbudowywać, pogłębiać, rozrastać. Tak to działa. Dajesz czemuś uwagę, to działa jak takie naturalne paliwo. To, czemu dajesz tą swoją uwagę, to się będzie rozrastać, rozbudowywać, pogłębiać, poszerzać. Hmm. Więc medytacja, medytacja bardzo sprzyja tej umiejętności, dawania uwagi, efektywnemu, efektywnego dawania uwagi, jak najbardziej skutecznemu, jak najbardziej skuteczne, efektywne dawanie uwagi, ta innymi słowy rozmiana, koncentracja. Medytacja temu sprzyja, dlatego że dlatego, że jak pewnie kojarzysz ze stereotypu, medytacja jest taką praktyką, która polega na wyciszeniu, skupieniu, czyli tam po prostu wydaje się, że się praktykuje nic innego, jak tą koncentrację całą. Hmm. Która jest, wydaje się być ewidentnym, fundamentalnym narzędziem w każdej praktyce sekretu. Czym bardziej potrafimy się koncentrować, czym lepiej potrafimy się koncentrować, Dawać czemuś uwagę, pamiętaj, bezwysiłkowe. Czym bardziej potrafimy dawać czemuś swoją uwagę celowo i jakby yy, będąc na tym zogniskowanym, czyli że nie tylko daję czemuś swoją uwagę, ale jestem jakby na tym zogniskowany, że daję tą uwagę cały czas. Przez ten okres czasu, kiedy sobie zaplanowałem, czy zaplanowałam to robić, to przynajmniej jeśli nie cały czas, to większość czasu daję temu swoją uwagę, inwestuję, jak najszybciej wyłapuję, że moje myśli poszły w innym kierunku i koryguje tor, znowu daje uwagę temu, czemu chcę, co jest w moim interesie. Doskonale się innymi słowy. To jest świetny proces swoją drogą. Nawet jeśli na początku zauważysz, że często twoje myśli gdzieś tam odbiegają w bok, to bardzo dobrze, bo to ci da możliwość doskonalenia się, udoskonalenia, że następnym razem będzie lepiej. Już wiesz, że potrzebujesz być uważnym, obserwować te myśli. Tu nie chodzi o to, że źle jest je mieć. Bardzo dobrze jest je mieć, bo one są dla Ciebie możliwością, żeby je wyłapać. A za każdym razem, kiedy wyłapiesz taką myśl, że Ci zboczyła z toru, gdzieś zacząłeś, zacząłeś błądzić myślami, to możesz skorygować. Masz możliwość korygowania kursu, czyli powrotu do tego, czym się zajmujesz. Na przykład jakiejś konkretnej praktyki sekretowej, stymulacji, przypominania sobie o miłości, odczuwania namacalnego miłości, wdzięczności, cokolwiek to będzie. To jest dla Ciebie możliwość rozwoju i następnym razem będziesz już sprawniejszy, sprawniejsza. Będzie Ci to sprawniej wychodziło. A następnym razem jeszcze sprawniej. Jeszcze to zbaczanie tych myśli gdzieś tam w bok będzie coraz rzadziej się wydarzyć. Więc to jest świetna możliwość rozwoju. Bardzo szybko możesz sobie struingować siebie. Hmm. Struingować własną tak zwaną koncentrację. Więc medytacja jest o tyle istotna, że ona Sama w sobie koncentruję się na tym elementarnym, fundamentalnym narzędziu dawania uwagi czemuś, tylko temu czemuś. W jak najbardziej taki zogniskowany sposób, stabilny. Hmm. Ale, tak jak mówiłem, nie chcę bardzo wnikać w medytację szerzej. W tym epizodzie zastanawiam się. Czy, czy zadedykować medytacji jakieś, medytacji jakieś następne źródło kreacji. Natomiast dzisiaj bardziej chciałbym powiedzieć o modlitwie afirmacyjnej, bo tak zwyknę sobie w notatki. Modlitwa afirmacyjna. Hmm. Wspominałem o praktyce z wodą, że ona u mnie wy, wyewoluowała z biegiem czasu. Chyba wspominałem że już nie polegała tylko... To znaczy tak. często Częstokroć wykonuję praktykę z wodą standardowo, czyli po prostu, tak jak opisałem wcześniej, po prostu przesyłam odczuwane... Yy, to, co odczuwam, miłość, wdzięczność, cokolwiek, pasję, ekscytację, przesyłam to do napoju w szkance. Tak? Częstokroć wykonuję praktykę z wodą, ale czasem, czasem robię to zwolnie inaczej. I... Robię to wtedy tak medytacyjnie niejako. Czyli na przykład kładę się, biorę sobie szklankę wody powiedzmy i rozpoczynam wizualizację, która potrafi trwać nawet godzinę. Hmm. Wizualizację, podczas której tak naprawdę praktykuję coś, co nazywam modlitwą afirmacyjną. Czyli jest to... Modlitwa afirmacyjna to jest tak, że to jest coś takiego, że wyobrażasz coś sobie, tak wizualizujesz, a jednocześnie podłączasz pod tego jakieś afirmacje, hasła, przewodnie, które mają jakoś puentować to, co sobie wizualizujesz. Czyli na przykład, możesz robić to tak, żeby może było łatwiej to zrozumieć, to podam przykład. Mogę, trzymając tą szklankę wody, w dłoniach, leżąc z zamkniętymi oczami. Mogę na przykład wyobrażać sobie, mówić, najpierw przywołać taką afirmację, dziękuję, że jestem szczęśliwy. Dziękuję, że doznaję szczęścia w moim życiu. I mogę jako ilustrację tej afirmacji przywołać wyobrażenia, wizualizować sobie zdarzeń czy doświadczeń, które dają mi uczucie szczęścia największe. Mogę również dołączyć do tego wyobrażenia rzeczy, które, których nie robię, bo się na przykład jeszcze nie ziściły, ale których wizje, których perspektywa spełnienia również daje mi poczucie szczęścia. I trik polega na tym, że ja to wszystko łączę w jednej wizji. Czyli w moich wyobrażeniach jest jedna osoba, która w tych wyobrażeniach, w tym filmie swoistym, odtwarzanym w moim umyśle, to ta osoba doświadcza zarówno rzeczy których ja doświadczyłem fizycznie tutaj w tym życiu, jak i doświadcza rzeczy, których nie doświadczyłem jeszcze fizycznie w tym życiu. Ale dla tej osoby w filmie, w mojej wyobraźni, w mojej wizualizacji, to jest jedno życie, jedna rzeczywistość bez różnicy. Wyobrażam siebie, który doświadcza i tego, i tego. I puentuję to afirmacją dziękuję, że jestem szczęśliwy, że doświadczam prawdziwego, namacalnego szczęścia. Dziękuję za to. To jest przykład modlitwy afirmacyjnej, czyli najpierw wprowadzam się w odpowiedni stan, czyli przybieram odpowiednią pozycję ciała, żeby była jak najwygodniejsza, bez żadnych napięć, relaksuję się, używam jakichś technik relaksacyjnych, Następnie zamykam, powiedzmy, oczy, o ile już nie mam ich zamkniętych i, i zaczynam wizualizować, ale jednocześnie mam na myśli, mam na uwadze te afirmacje, te puenty. Mogę od nich zaczynać, mogę, mogę używać je jako zwieńczenia wizualizacji, mogę i tak, i tak. I to nazywam modlitwą afirmacyjną, czyli... Dlaczego modlitwą? A to jakby odsyłam do odcinka źródła kreacji poprzedniego, który był cały dedykowany modlitwie. Niemniej jednak powiem również i teraz, dlaczego to nazywam modlitwą. Bo Dlaczego afirmacyjną, to już wiesz, bo używam afirmacji, ale dlaczego modlitwa? Dlatego, że jak najbardziej można uznać coś takiego modlitwą. Nawet wizualizację, zwykłą, z zwykłą, standardową wizualizację, można uznać modlitwą. Gdyż okazuje się, że modlitwa nie mam na myśli regułki z pamięci recytowanej, tylko taką modlitwę, gdzie naprawdę coś przywołujesz, rozmawiasz naprawdę z Bogiem czy wszechświatem, to modlitwa ma okazuje się sporo wspólnych cech, identycznych wręcz składników, co wizualizacja. Zarówno w jednym, jak i w drugim na przykład. Przywołujesz konkretną wizję i to przywołujesz ją z uczuciem, czyli naprawdę, nie jako suką regułkę, tylko przejmujesz się tym. Recytować bezuczuciowo można regułki, ale prawdziwą modlitwę podejmujesz przejmując się nią. Przykładając do niej wagę. Zależy Ci na tym, więc przykładasz do tego wagę. Przykładając do tego wagę, wizję jakąkolwiek przywołujesz w modlitwie, przywołujesz ją żywo, uczuciowo, realistycznie. Czyli dokładnie tak, jak w wizualizacji. Dlatego nazywam to modlitwą afirmacyjną, gdyż w tej wizualizacji, której przykład podałem przed chwilą bycia szczęśliwym, wyobrażenia sobie bycia szczęśliwą osobą, robię to, czy ty byś robił, robiła realistycznie. Używasz prawdziwych afirmacji i prawdziwych obrazów. Obrazów zarówno z Twojego dotychczasowego fizycznego życia na ziemi, jak i obrazów z Twoich wyobrażeń, z Twoich pragnień, z Twoich fantazji, wizualizacji. Dlaczego oba, oba obrazy, oba rodzaje tych obrazów są prawdziwe? Dlatego, że oba wzbudzają w Tobie prawdziwe uczucia. To jest definicja jest prawdziwe. Nie, czy coś ma miejsce w fizycznym, materialnym świecie, tak zwanej rzeczywistości, tylko, czy wzbudza w tobie prawdziwe uczucia. To, co wzbudza uczucia, jest prawdziwe. Jest nieistotne, co? Pamiętasz w sekrecie w filmie było wspomniane o tym biofeedback urządzeniu, gdzie odkryto, że wyobrażanie sobie aktywności fizycznej potrafi rodzić właściwie bardzo zbliżone, o ile nie identyczne reakcje, czy procesy biochemiczne w ciele. Na przykład wyobrażając sobie, na przykład mówiąc o człowieku, który biegnie, a człowieku, który, jest, który nie biegnie, ale jest podłączony do specjalistycznej aparatury i wyobraża sobie, że biegnie, to naukowcy stwierdzają, że ten, który jest podłączony i wyobraża sobie, że biegnie, to jego ciało bardzo podobnie, o ile nie identycznie potrafi reagować, jakby biegł naprawdę. Trochę analogicznie jest w tym przypadku, co jest prawdziwe w temacie prawa przyciągania. Wszystko to, co wzbudza w tobie uczucia, co sprawia, że czujesz na przykład ekscytację, co daje ci entuzjazm. I teraz nie ma znaczenia, czy to jest jakieś wspomnienie czegoś, czego doświadczyłeś, doświadczyłaś w tym życiu, tak zwanym rzeczywistym, materialnym, fizycznym. Czy jest to może jakieś twoje wyobrażenie? Tak jak kiedyś wyobrażałem sobie spotkanie z, moją, z dziewczyną moich marzeń. Coś, co nie miało miejsca wcześniej nigdy. Ale jednak wyobrażałem to sobie i wyobrażenie tego dawało mi jak najbardziej realną, namacalną przyjemność, ekscytację, entuzjazm. To jest prawdziwe. I teraz w modlitwie afirmacyjnej, w wizualizacji możesz to łączyć ze sobą rzeczy, źródła, jakby źródła prawdziwych uczuć. Zarówno te, które, które doświadczyłeś i doświadczyłaś w fizycznym, materialnym świecie, w rzeczywistości, jak i te, których doświadczyłeś i doświadczyłaś w Twoich własnych wizjach, fantazjach, wyobrażeniach, pragnieniach. Jest wręcz wskazane, żeby je łączyć, mieszać ze sobą w taki koktajl. Jest to wskazane, gdyż wtedy dzieje się coś bardzo interesującego. Mianowicie, te rzeczy się scalają. W Twojej wizji, jak już powiedziałem wcześniej, to jest jeden film. Nie jest rozgraniczony na rzeczywistość i fikcję. Jest jeden realny film, gdyż wywołuje cały czas rzeczywiste uczucia. I czym więcej tam narzucasz elementów, zarówno z fizycznego, z rzeczywistego życia, to co, to co nazywasz rzeczywistością, a z tego co również z tego co nazywasz wyobrażeniem, fantazją, pragnieniem czym więcej narzucasz tych różnorodnych elementów i wymieszasz ze sobą w taki jeden scenariusz płynny, tym lepiej dla Ciebie, bo wtedy to jakby zostanie, wiesz, zyska więcej tego realistycznego powera. W tej sytuacji, że jak powtórzę, ten film jest cały realny, na tym planie Twojej wyobraźni, wizji, wizualizacji on jest cały realny. Tam nie ma rozróżnienia na rzeczywistość i fikcję. Tam jesteś tylko jeden Ty, czy jedna Ty, który, która doświadcza wszystkiego, co zapodasz w scenariuszu. Bez żadnych podziałów. I to jest jakby wtedy cementowane, czy odbijane jak pieczątka, czy wysyłane jako komunikat, czy zamówienie czy świata, jakkolwiek to nazwać. Jako Twój sygnał, jako emisja, transmisja. Hmm. Więc modlitwa afirmacyjna na tym właśnie polega. Jest to rodzaj wizualizacji połączony z afirmacją. I to jeszcze takiej dosyć ceremonialnej wizualizacji, do której się przygotowujesz, przy, przykładasz dużą pieczę, chociaż uważam, że z drugiej strony do każdej wizualizacji powinno się przykładać dużą pieczę, chociaż z jednej strony niby możesz wizualizować zawsze i wszędzie, to z drugiej strony jednak myślisz, że wizualizacja, którą przeprowadzasz i inicjujesz tak z taką celebracją, czyli ubierasz pozycję, zapewniasz sobie czas, w którym ci nic na pewno nie przeszkodzi, żadne dzwonki, żadne nic, zupełnie inni ludzie, głosy, hałasy, w miarę możliwości oczywiście, to moim zdaniem taka wizualizacja ma jeszcze większy, znacząco większy potencjał. Konkurencyjnie. Możesz spokojnie, komfortowo inwestować wówczas znacznie więcej czasu w taką wizualizację. Hmm. A co za tym idzie, możesz więcej zyskać. Więcej wyrysować tej wizualizacji, wymalować. Bardziej uważnie ją skonstruować. Co się będzie przekładało na siłę intensywność Twojego komunikatu, na ten tuning, jakość Twojej praktyki. Więc modlitwa afirmacyjna. Połączenie wizualizacji z, z afirmacjami, które płytują to, czego chcesz, które puentują to, jakim chciałbyś, chciałabyś widzieć swoje życie, swoją rzeczywistość. Możesz to jakoś spuentować, opisać w afirmacjach, również w formie afirmacji wdzięcznościowych, dziękczynnych. Jak na przykład to, co powiedziałem wcześniej, że na przykład dziękuję, że doświadczam szczęścia, dziękuję, że doświadczam prawdziwego szczęścia, że doświadczam prawdziwych pasji. Dziękuję za to wyróżnienie, czy zaszczyt, czy błogosławieństwo. Hmm. Także tyle, jeżeli chodzi o modlitwę afirmacyjną. To jest szeroki temat i tak chciałbym nadmienić, jeżeli kojarzysz książkę Sekret w praktyce mojego autorstwa w formie PDF-a za darmo dostępnego. Ona jest na naszym profilu, na stronie też źródła kreacji. Dam link do notatek do tego hmm, epizodu. To w tej książce, sekret tak w praktyce, dosyć detalicznie opisałem pełny przykład przeprowadzonej modlitwy afirmacyjnej. To gdzieś tam jest. Jeżeli temat Cię interesuje, zgłębienie go, to zachęcam do odnalezienia, wyszprania w tej książce, w tym PDF-ie rozdziału czy rozdziału o modlitwie afirmacyjnej. Hmm. Co dalej? Patrzę w notatki. Zakończenie dnia spotkanie z podświadomością. To jest ostatnia praktyka, o której przypomniała mi jedna z sekretowiczek, Ginny, Ginny W. Pozdrawiam. <śmiech> pozdrawiam serdecznie. Przypomniałaś mi, za co Ci dziękuję, o dosyć unikatowej, interesującej praktyce, jednej z praktyk prawa przyciągania, którą mógłbym nazwać spotkaniem z własną podświadomością twarzą w twarz. Kiedyś dedykowałem audycję, jedno z wcześniejszych źródeł kreacji, dedykowałem właśnie temu zagadnieniu i dziś jest świetna okazja do tego, żeby przypomnieć tę praktykę przy takim pretekście takiego przykładowego modelu Dnia Sekretowicza, czy Dnia Świadomej Kreacji zakończenie. Jak mówiłem na początku o rozpoczęciu dnia, nadaniu Twojemu nowemu dniu, nowemu dniu Twojego życia, odpowiedniego tonu, z należytą celebracją, tak przychodzi czas na jego zwieńczenie, również odpowiednie. Można się doszukać również potencjału w tym. Świetna okazja, w nieco jednak inny sposób. Mianowicie jaki? Mianowicie w sposób wykorzystujący charakterystyczne cechy stanu pomiędzy stanem a jawą. Tak jak jesz, prawdopodobnie każdego dnia i pijesz, tak i prawdopodobnie z wysokim prawdopodobieństwem każdego dnia hmm, kładziesz się w którymś momencie spać. Hmm. Kładziesz się i zasypiasz. Tak. I. U różnych osób może to trwać dłużej, krócej, ten, ten etap zasypiania. Czyli u czaty świadomości świadomości, nie macie i następna chwila to budzisz się na przykład rano. Hmm. Ale zanim zaśniesz, zanim jakby stracisz tę świadomość, powiedzmy tak na amen, na całą noc, zaczniesz śnić, to tam, no to zasypiasz. I teraz chodzi o ten etap zasypiania. Bardzo charakterystyczny etap zasypiania pomiędzy snem a jawą. To jest właściwie chyba najbardziej trafne określenie osobliwości tego stanu, jednocześnie jego wielkiego potencjału. Co jest takiego szczególnego w tym stanie? To to, że w tym charakterystycznym stanie, kiedy zasypiasz, są obecne dwa komponenty ciebie. Twój świadomy umysł, one są obecne wtedy w podobnym stopniu. Twój świadomy umysł oraz tak zwana podświadomość. Hmm. Za dnia, kiedy normalnie funkcjonujesz, jesteś zaangażowany, zaangażowana w Twoje codzienne sprawy, dominuje świadomy umysł. Podświadomość jest w tle i sobie tam pracuje w tle, ale na pierwszym planie jest twój świadomy umysł. Natomiast w ciągu nocy jest odwrotnie. Taki model podręcznikowy, zupełnie odwrotnie, świadomy umysł odchodzi odpocząć, a pałeczkę przejmuje podświadomość i efektem tego jest to, znaczy efektem nieobecności świadomego umysłu jest to, że zwykle nawet nie pamiętasz, co miało miejsce w nocy. Czasem tylko pamięta się sny lub ich uryski ale generalnie nie ma potrzeby, żeby być świadomym wszystkich tych godzin przespanych. Po prostu nie ma świadomego umysłu. Mówi się potocznie, że nie ma Ciebie, bo śpisz. Ale tak naprawdę to nie ma świadomego umysłu. Świadomy umysł szedł na dalszy plan całkowicie. Pałeczkę przyjęła podświadomość i ten, jakby ta forma świadomości, którą, którą podtrzymuje świadomy umysł, jak fala radiowa, nie jest potrzebna w tym czasie. Więc jej nie ma. Ale teraz podświadomość, to co nazywamy podświadomością, co warto wiedzieć podświadomości, szczególnie w porównaniu ze świadomym umysłem, jest bardzo charakterystycznym komponentem nas. Dlatego, że podświadomość jest takim komponentem, który wydaje się realizować mechanizmy nawykowe, realizować. Hmm, po prostu realizować. Nie myśleć, tylko realizować. O, może tak to powiem. Jest komponentem wykonawczym, który nie ocenia, lecz realizuje to, co się mu zleci. Kto zleca? Świadomy umysł zleca. Świadomy umysł, można by tak metaforycznie określić, że jest rzeźbiarzem, a, a podświadomość... Hmm podświadomość to, tymże myślnikiem, który to faktycznie robi, bo świadomy umysł jest w, takim fajnym, w takiej fajnej pozycji, że nie musi tego fizycznego wysiłku podejmować, dłutem tam walić, tego wszystkiego robić, tylko tak naprawdę to wygląda, czy, przypomina sytuację, w której świadomy umysł rzeźbi na komputerze sobie, na przykład rzeźbę, jakby rzeźbi na komputerze, to przekazuje podświadomości, podświadomość się bawi dłutem i robi. Co nie stanowi problemu, podświadomość jest w tym świetna w realizacji wszystkiego, co jej zleci świadomy umysł. Obojętnie, czy będzie to rzeźba ładna, czy szpecna, podświadomość ją wyrzeźbi. Można używać oczywiście wielu innych analogii. Hmm. Można na przykład, jak używałem tego porównania do ziarna, Joseph, a Murphy Joseph Murphy, autor potęgi podświadomości, świetnie to porównuje do ziarna, zasiewania ziarna i zbierania, zbierania plonów, no to w tym ujęciu można uznać, że świadomy umysł jest tą osobą, która zasiewa ziarno, sieje ziarno, a podświadomość jest glebą. Czy wiadomo, że gleba nie będzie mówiła, hej, hej, mi się nie podoba to ziarno, weź się sobie zabierz z powrotem. Ja wolę jakieś inne, lepsze, wartościowe. Nie, gleba tak nie powie. Gleba po prostu sprawi, że ziarno wyrośnie. Bez względu na to, jakie to będzie ziarno. Czy to będzie ziarno pięknej, rośliny, czy chwastu. Czy czegoś trującego. Czy jakiegoś zioła. To gleba, wszystko to doprowadzi do hmm, rozkwitnięcia. Więc tak można porównać, też oddać jakby istotę podświadomości, a świadomego umysłu. Czyli świadomy umysł to jest jakby taki komponent decyzyjny w nas, że możemy decydować. Natomiast podświadomość to jest taki motor wykonawczy, taki komponent wykonawczy, który pomoże wcielić w życie wszystko, co zostanie zlecone. Hmm. Znacznie szerzej ten proces został opisany w książce Potęga podświadomości Josepha Murphy'ego. Serdecznie zachęcam, jeżeli Cię interesuje ten temat, do lektury tej książki. A jeżeli nie masz pewności, czy ta książka by Ciebie zainteresowała, to zachęcam do posłuchania audycji dedykowanej potędze podświadomości. Wrzucę linka do notatek do tej audycji z namiarami do audycji na temat potęgi podświadomości. Nie tak dawno temu nagrywałem odświeżoną audycję w związku z wydaniem nowym potęgi podświadomości z dodatkowymi treściami od Murphy'ego, z tymi niepublikowanymi notatkami, artykułami, Hmm. warto było wrócić i stwierdzić, że potęga podświadomości stała się najcenniejszą, najbardziej wartościową książką w moim życiu. Hmm. Nawet ponad sekretem. Więc podświadomość, dlaczego teraz jakby przywołuję tą charakterystykę podświadomości? Dlatego, że hmm, jest... Jeżeli wiemy teraz, że podświadomość wszystko, wszystko wkłonie co się tam jej zleci i pomoże to jakoś realizować, wdrażać, to dopatrzyłem się czegoś interesującego, mianowicie dopatrzyłem się możliwości bardziej efektywnej komunikacji z własną podświadomością. Tak na co dzień, kiedy ten umysł, przypomnijmy sobie takiego typowego dnia, kiedy jesteśmy zaangażowani w nasze codzienne sprawy, to mówiłem, że nasz umysł świadomy jest na pierwszym planie, a podświadomość gdzieś bardzo w tle. Wtedy komunikowanie podświadomości czegokolwiek jest możliwe, co prawda, ale hmm, to jest trochę tak, jakbyś wołał do kogoś, kto jest hmm, oddalony od Ciebie o 20 osób, które w dodatku hałasują. To jest coś takiego. Natomiast jest czas w naszym życiu, kiedy tych 20 osób pomiędzy Tobą a Twoją podświadomością nie ma. Nie ma hałasów, prawie żadnych lub żadnych. I możesz dosyć czysto komunikować się z własną podświadomością nawet bez potrzeby podnoszenia głosu. Być może taką metaforyczną rzeczą się, posługując wytłumaczeniem tego. I tymczasem, kiedy możesz do Twojej podświadomości dotrzeć, rozmawiać z nią w taki lepszy, bardziej komfortowy sposób, bez tego zgiełku, tłumu hałasów, to jest właśnie czas zasypiania. Gdyż w trakcie kiedy zasypiasz twój świadomy umysł czyli ten komponent, który tak naprawdę odpowiada za szereg hałasów i co zabierał pierwszy plan, to on z tego pierwszego planu wówczas schodzi. Pamiętasz, mówiłem, że kiedyś pisz, to on już w ogóle jest całkowicie w tyle. I podświadomość jest na pierwszym planie. Ale zanim podświadomość znajdzie się na pierwszym planie, to oni się potrzebują zmienić. Czyli jakby świadomy umysł potrzebuje zejść z pierwszego planu i się oddalić, a na jego miejsce wchodzi podświadomość, ale ten proces zwykle nie przebiega tak na wstryknięcie palców, tylko zwykle przebiega stopniowo. Czyli świadomy umysł stopniowo odchodzi, a podświadomość stopniowo zajmuje jego miejsce na pierwszym planie. I w trakcie zaspiania możemy obserwować ten proces, jeżeli jesteśmy świadomi. Zwykle chyba nie jesteśmy, chociaż kto wie, ale ja zauważyłem, może powinno to było w moim przypadku. W moim przypadku do odkrycia tej praktyki doprowadziło mnie zauważenie tego stanu w ogóle, że to ma miejsce. Mianowicie zauważyłem, że zasypiając, ma miejsce coś niesamowitego, że nie wszystkie myśli, o których myślę, są moje. Hmm. Dziwnie brzmi? Co mam na myśli? Mam na myśli to, iż zdaję sobie sprawę, że kiedy zasypiam, to część myśli myślę, bo chcę, a część myśli na przykład mam coś takiego odsknięcie, to przypomina odsknięcie się i na przykład pamiętam przez chwilę, że myślałem o czymś, wiem o czym myślałem, ale to o czym myślałem, zupełnie nie wiem dlaczego o tym myślałem. Mogę powiedzieć na przykład, że o części rzeczy myślałem świadomie, ale na przykład, świadomie i celowo, ale na przykład w którymś momencie stwierdzam, że to o czym wiem, pamiętam, że myślałem przed chwilą, to zupełnie nie mam bladego pojęcia skąd się wzięło w mojej głowie. Coś jak sen, albo przebłysk snu, albo jeszcze nie wiadomo co, ale wiem, że jeszcze nie śpię, no bo przecież jestem świadomy i nie, nie jestem, wiem, że nie jestem w świadomym śnie, wiem, że znowu mam jakby władzę, wiem o czym myśleć, wiem, że jak chcę, to pomyślę o tej ocie plus, albo o różowym słoniu, ale z drugiej strony wiem, że przed chwilą myślałem o czymś zupełnie nie z ruski, nie z pietruszki, zupełnie w ogóle, nie wiem, o jakiejś obcej sobie widziałem jakąś scenę, w której działo się coś, co zupełnie nie chciałem sobie tego wyobrażać, obojętnie przyjemne czy nieprzyjemne, nawet żeby było przyjemne, to zadziwia mnie fakt, że pojawił się w mojej głowie, czy w moich myślach obraz, którego ja nie przywoływałem celowo. Sam się pojawił znikąd. Albo jakieś w ogóle bezsensowne rzeczy, które wydawały mi się zupełnie surrealistyczne, abstrakcyjne, kubistyczne. I najbardziej z czym mi się kojarzyły dosłownie czy w przenośni, to z tymi zegarami takimi, może kojarzysz takie zegary, sflaczały na gałęziach u jednego z malarzy wiszące na gałęziach zegary, niczym szmatki. Tarcza zegarów to poruszyła mnie z tego czasu i, i to dobrze oddaje to, czy jakby cały surrealizm Alicji w kraju czarów, jeżeli znasz tą powieść, to dobrze oddają te rzeczy, charakter myśli, które potrafią mi się właśnie wciskać, pojawiać w procesie zasypiania, ni stąd, ni zowąd. Myślę sobie o czymś, bo chcę i nagle zdaję sobie sprawę, że przed chwilą myślałem o czymś, o czym wcale nie chciałem myśleć. To znaczy w sensie nie to, że nie chciałem, co jakby nie, tej myśli nie powołałem świadomie do życia. Ona się pojawiła sama i w dodatku jest jakaś taka surrealistyczna, kubistyczna, abstrakcyjna jak na przykład, jak te zegary na, na gałęziach, rozwieszone. stąd hmm. nisomot, nie, nie wiadomo skąd, jakieś dziwactwo. Hmm. I jak zacząłem przyglądać się temu fenomenowi i tych myśli, nie wiadomo skąd się pojawiających, abstrakcyjnych, to zaobserwowałem, że samo przyglądanie się, żeby wyłapywać te myśli, powoduje, że jestem świadomy, że w tej jakby osobliwej sytuacji, że to wygląda trochę tak jak wydobywanie się na powierzchnię i zanurzanie z powrotem. I wydobywanie się na powierzchnię i zanurzanie z powrotem. Czyli takie ciągłe odsknięcia się. Co chwilę, czy co kilka chwil, czy co nie wiadomo właściwie jaki czas, doznaję odsknięcia się. W którym to odsknięcie zdaję sobie sprawę, że to, z czego przed chwilą doświadczałem, doznawałem jakichś myśli, nie były moje w cudzysłowie. Tak naprawdę były, ale nie były świadomie powołane do życia przez mój świadomy umysł. Tylko nie wiadomo skąd się wzięły. Tak jak zepsutny odbiornik telewizyjny może... Jakiś dziwny obraz. Zowetliwie <śmiech> mówiąc. No po prostu nie wiadomo skąd. Niecelowo powołany do życia myśli. Tylko coś bardziej jak. Samo się bardziej śni, samo się wybiera. Wydaje się, że się samo wybiera. Hmm. Więc co chwilę, czy, czy jakiś czas doznaję takiego ocknięcia się, później myślę znowu sobie świadomie o czymś. I doznaję takiej fascynacji, że pomimo tego, że ja niby myślę świadomie i czuję się jakbym miał ręce u steru własnej świadomości i myśli, to nie wiedzieć kiedy proces się powtarza, nie wiadomo kiedy dochodzi do tego, że gubię świadomość i pojawiają się inne myśli i w których w, w ogóle sobie prawdopodobnie nie zdaję sprawy, bo, bo je ja kontynuuję, kultywuję, czego bym w życiu nie robił świadomie. Nie kultywowałbym na przykład jakichś abstrakcyjnych obrazów, bo, bo to nie ma logiki, nie ma sensu. Na przykład mógłbym, mógłbym widzieć wizję, w której uważam, że mój różowy słonie jest moim przyjacielem, do którego rozmawiam ludzkim głosem, który sam odpowiada mi ludzkim głosem i nie widzę w tym nic innego we śnie, albo w tej myśli, jeszcze nie śnię, ale mam taką myśl. Nie jestem tego świadomy, normalnie rozmawiam z tym słoniem, jakby to była najbardziej oczywista rzecz w moim życiu podczas kiedy za chwilę, chwilę później doznaję odsknięcia się i zdaję sobie sprawę, co ja właściwie przed chwilą robiłem. Jak to możliwe, że niczego takiego dziwnego nie widziałem ani w różowym słoniu, ani tym bardziej w tym, że z nim rozmawiałem. Ha? I o to chodzi, że zacząłem odkrywać ten charakterystyczny etap zasypiania, w którym w którym takie rzeczy właśnie się zdarzają. Właściwie dzieją się cały czas. Kiedy zasypiasz, jest taki charakterystyczny okres czasu, w którym raz jesteś na powierzchni, raz pod. Raz jesteś u świadomy świadomej myśli, później gubisz tę świadomość. Mogą się zdarzać takie rzeczy, w których możesz być zwykle nieświadomy, ale kiedy obserwujesz to celowo, to możesz się je wyłapywać. Jeżeli masz intencję celowej obserwacji, żeby wyłapać coś takiego, no to super, wtedy możesz tego doświadczać, i faktycznie doświadczać i zaskakiwać się, tak jak i ja się zaskakiwałem, że takie rzeczy w ogóle mają miejsce, że mogło mieć miejsce. Jest coś niesamowitego w doświadczaniu tego, że może mieć miejsce coś, nad czym nie mamy kontroli, wydawałoby się, coś, co może dziać się samo przez Cię i może się zacząć dziać nie wiadomo kiedy z nagła. Bez naszej kontroli, wow! To jest w ogóle niesamowite, że może przyjść samo. A dlaczego przychodzi samo? Dlatego, że to jest ten stan na granicy kiedy umysł chodzi pod świadomość, zajmuje miejsce, stan zasypiania, stan na granicy, a po przekroczeniu granicy jest całkowita nieświadomość. Pyk! Nie ma świadomego umysłu, już nie będę myślał świadomy. Ja już będę odpoczywał, będą się działy inne rzeczy. Ale zanim zaczną się dziać całkowicie inne rzeczy, to jest ten proces zasypiania. I w tym procesie zasypiania, w tym charakterystycznym procesie, powodem, znaczy jakby co znaczy to, że przychodzą te dziwne myśli, niepowołane przez nas do życia świadomie, intencjonalnie, celowo, to jest oznaka nadchodzącej podświadomości, która się zbliża na pierwszy plan, z tyłu. Zbliża się. A jednocześnie jest to oznaka, że świadomy umysł odchodzi. Zbieram się, dniówkę zrobiłem, zbieram się odpocząć. Czas na kogoś innego, żeby zasiadł ustałów. To te właśnie myśli Przepadanie się świadomych, zgubieniem tej świadomości, przepadaniem się jakichś innych myśli, których nie powołaliśmy do życia celowo, świadomie, intencjonalnie, to jest oznaka, nic innego jak oznaka naschodzącej podświadomości, tego, że podświadomości jest więcej, że jest bliżej, że jest bardziej u steru, już bardziej. Co nam to daje? Daje nam to to, że wszystko, co powiem mojej podświadomości w tym stanie, ona usłyszy lepiej. Pamiętasz, jak mówiłem, te 20 osób pomiędzy Tobą, a Twoją podświadomością, ten zgiełki hałas na co dzień? W tym przypadku już nie ma tych 20 osób, tak jak już mówiłem. Ta podświadomość jest bliżej, jest ciszej. Można do niej mówić bardziej skutecznie i efektywnie, co za tym idzie. Więc wszystko, co przekażesz swojej podświadomości w tym stanie, Powinno, czy ma większy znaczny potencjał, konkurencyjny, większy, że zostanie to, przez tą podświadomość odebrane i wpojone, no i w następstwie realizowane. Hmm. Dlatego to określenie rozmowa z podświadomością twarzą w twarz. Pozostaje więc pytanie, w jaki sposób przekazać podświadomości, co nas interesuje, w tym stanie charakterystycznym pomiędzy snem a jawą, kiedy się przeplata ta świadomość z nieświadomością. Jak, jak przekazywać podświadomości? Mianowicie, po pierwsze, potrzebujesz wiedzieć, co chcesz przekazać. Czyli na przykład może to być jakieś wyobrażenie jakiegoś celu. Wizualizacja. Wizualizacja jakiegoś interesującego Cię celu, który chcesz, żeby zaistniał w Twoim życiu. Najlepiej, żeby Cię porywał, ekscytował, jeszcze pasjonował. To już w ogóle super. Bo jest natchnione, jest łatwiej. Więc ym, jak już wiesz, co chcesz przekazać, że chcesz przekazać to podświadomości, tą wizję, jako taki plan, zlecenie, zamówienie, komunika, no to teraz potrzebujesz znaleźć się w tym charakterystycznym stanie. Następna rzecz, której potrzebujesz, to właśnie znaleźć się w tym charakterystycznym stanie zasypiania. Co trzeba zrobić? No to chyba wiesz, Wiesz, kiedy zasypiasz, więc hmm, mniej więcej, no to okej, okay, zasypiasz. I co dalej? Dalej ćwiczysz umiejętność obserwacji, żeby móc wyłapać ten charakterystyczny czas, w którym Ci się gubi świadomość. Hmm. O to chodzi. To nie może być czas, kiedy Ci się świadomość nie gubi, bo wtedy ta podświadomość jeszcze jest za daleko kiedy świadomy umysł jest na pierwszym planie i w ogóle nie, nie... Jak to się nazywa, jak to się mówi? Inaczej. Jest takie fajne określenie idiomatyczne. O, o, wiem. Urwał Ci się film. Tak. Kiedy nie urywa Ci się film, to nie jest dobry czas na wizualizowanie w tej praktyce. Bo wtedy wizualizujesz owszem, ale Twoja podświadomość nadal jest daleko. Wizualizacja jest wartościowa, jak najbardziej, spoko. Ale jeżeli chcesz porozmawiać z podświadomością, twarzą w twarz, czyli bardziej skutecznie jej przekazać, wykorzystać ten czas zasypiania do tego, żeby przekazać coś świadomości również nie tylko za dnia, ale też wtedy, kiedy jest znacznie bliżej Ciebie. To wówczas potrzebujesz tego czasu, potrzebujesz osiągnąć ten etap, kiedy jest to przeplatanie świadomości i snu, a jawy. Przeplatanie, kiedy Ci się urywa film od czasu do czasu. Potrzebujesz tego stanu, żeby zacząć Um, przekazywać komunikat, czyli wizualizować zrealizowany, interesujący się cel. Nie wizualizujesz, za, nie wizualizuj go zanim, chociaż możesz, ale generalnie chodzi o to, żeby osiągnąć ten etap tego przeplatania. Hmm. On się zrobi sam tak naprawdę, ty nie musisz nic robić, żeby go osiągnąć, tylko czekać. Aż na tyle będziesz zasypiać, że faktycznie zacznie ci się ten film urywać. Ale kluczem jest w tym momencie to, żeby być świadomym, że ci się ten film urywa. Czyli żeby wyłapywać, że aha, o właśnie mi się urwał film, nie zauważyłem tego kiedy, ale wiem, że mi się urwał. I to jest kluczowe, że wiesz, że ci się urwał. I w tym momencie, jak wiesz, że ci się urwał, masz pewność, że ci się film urwał, masz pewność, że jakieś inne może myśli, wizje, istotnie zomot, nie wiadomo skąd się pojawiały. W tym momencie rozpoczynasz wizualizację twojego interesującego, pożądanego celu. W tym momencie zaczynasz, metaforycznie mówiąc, rozmawiać z twoją podświadomością twarzą w twarz. Robisz to. Do momentu, kiedy znowu Ci się film urwie. Film się urywa. Pyk, I znowu obserwujesz to. No wiadomo, jak Ci się urwał to nie możesz obserwować. Ale kluczowe jest, że jeżeli masz intencję obserwacji. Obserwacji siebie, żeby wyłapywać. Masz intencję wyłapania tego urwanego filmu, urwającego się. To zwiększa się znacznie prawdopodobieństwo, że jakiś czas po urwaniu się filmu, Ty się odskniesz i zdasz sobie sprawę, że Ci się on urwał. Więc znowu urywać się film w którymś momencie i bardzo dobrze o to chodzi, żeby się urwał, zdajesz sobie sprawę w którymś momencie od doznajesz i zdajesz sobie sprawę, że się urwał. Co robisz? Powracasz do wizualizacji interesującego cię celu. Czyli znowu kontynuujesz rozmowę z podświadomością. w twarz. Hmm. I tak robisz do momentu, kiedy po prostu psz, odlecisz. Zapomnienie z tym całkowicie. Czy zajmie to długo czy krótko? Wiem to, że jakby kultywowanie tej praktyki, powielanie jej będzie sprawiało, żeby dzieci wychodzić coraz dłużej, coraz skuteczniej, coraz częściej będziesz doznawać tych ockę z zdawania sobie sprawy z tego, że Ci się film i będziesz mógł mogła dzięki temu wznawiać świadome, celowe wizualizowanie które będzie tym samym trafiały na znacznie bardziej podatny grunt podświadomości, która jest znacznie bliżej ciebie w tym czasie zasypiania, kiedy już prawie zasnąłeś czy zasnęłaś. Na tym polega praktyka rozmowy z podświadomością twarzą w twarz, którą możesz wieńczyć własne dni. Hmm. Więc hmm, po co? Jeszcze może, może po co używać tej praktyki? Po to, żeby czerpać profity z tego, że w ogóle jest to możliwe, że można wyłapać ten etap, kiedy podświadomość jest bliżej i z niego korzystać. Ważne jest, żeby nie deprecjonować czy nie umniejszać wartości wizualizacji czy wszelkich praktyk za dnia. Kiedy powiedziałem, że podświadomość jest daleko w tyle, jest te 20 osób pomiędzy tobą a podświadomością, fakt, podświadomość jest dalej, ale z drugiej strony weź pod uwagę, że każda praktyka która jest stworzona za dnia, kiedy rządzi świadomy umysł, kiedy świadomy umysł jest na pierwszym planie, jest o wiele bardziej z drugiej strony, jakby inaczej powiem, doskonaląc umiejętność praktyki, na przykład wizualizacji, czy innych sekretowych, koncentracji, itd. tak tym podobne, doskonaląc te umiejętności za dnia, ty wytworzysz w sobie niesamowitą siłę wówczas niesamowitą siłę. To jest tak, jak wracając do tego wyobrażenia, że stoi pomiędzy tobą a podświadomością 20 osób, to ty wtedy jakby wykształcasz w sobie siłę, która pozwala ci skutecznie komunikować się z podświadomością pomimo tego hałasu i dystansu i tego, że dzieli was te 20 osób. Wyobraź sobie, drogą praktyki i doskonalenia jeżeli wykształcisz sobie, bo to musi się doprowadzić w którymś momencie do tego, że będziesz się kontaktował skutecznie z podświadomością również do dnia, to wyobraź sobie jaką siłę Ty zyskujesz wówczas. To jest siła nieporównywalna i bezkonkurencyjna względem sytuacji, w której masz podświadomość twarzą w twarz podczas zasypiania, bo żeby spotkać się z podświadomością w tworząc w twarz podczas zasypiania, to tam nie ma wysiłku, to trzeba tylko wyłapać ten unikatowy, osobliwy czas, kiedy zasypiasz i tyle i po prostu wyłapujesz ten czas i wtedy komunikujesz się z podświadomością, ale tu nie ma żadnego wysiłku nie ma tutaj specjalnej mocy mocy w znaczeniu że ty tego nie zrobiłeś na zawołanie ty wykorzystałeś czy wykorzystałaś po prostu sytuację, że podświadomość była bliżej i wtedy się jej coś tam na ucho czy szepnąłeś to jest dobre i skuteczne bo ona to odebrała ale weź pod uwagę, że podczas dnia, kiedy świadomy umysł jest na pierwszym planie, to ty uczysz się czegoś innego, uczysz się komunikacji, um, um, że tak powiem, za którą stoi twój wkład. Czyli ty inwestujesz energię, inwestujesz koncentrację, to wszystko i cokolwiek zyskujesz wówczas, czyli za każdym razem, na przykład, kiedy uda ci się skutecznie przywołać namacalne odczucie miłości, czy jakieś inne, czy kiedy za każdym razem, kiedy skutecznie uda ci się wyobrazić coś, czego chcesz, to wówczas ten efekt jest znacznie bardziej wartościowy od powiedzenia podświadomości coś tworzą w twarz podczas zasypiania. Obie techniki są równie skuteczne, ale podczas dnia codziennego umiejętność choćby wyobrażenia sobie przemawiającego do Twojego serca, takiego, gdzie czujesz, nie tylko widzisz oczami wyobraźni, ale i czujesz to, co sobie wyobrażasz. Umiejętność taka jest o wiele bardziej cenna i wartościowa, gdyż ona wyrosła w środowisku tego świadomego umysłu. Więc jaką pomoc Tobie daje, kiedy świadomie potrafisz robić cuda, komunikować się skutecznie z podświadomością, Potrafisz robić coś, co tak wcześniej było możliwe podczas zasypiania co najwyżej. To jest trochę tak jak z medytacją, wiesz? Wydawałoby się stereotypowo, że medytować, żeby można było, to trzeba mieć ciszę, spokój, czas. Ale istnieje sposób medytacji bardzo interesujący, który sprawia, że możesz medytować zawsze, wszędzie, jakąkolwiek ilość czasu. Nawet w zatłoczonym, głośnym autobusie trzęsącym się. Jak najbardziej. Może to brzmi zaskakująco. Być może to opiszę w którymś ze źródeł kreacji. Tak jak mówiłem, zastanawiam się nad tym. To jak najbardziej jest możliwe medytowanie wtedy, Równie skuteczne, co w domu, kiedy powiedzmy mam czas, mam ciszę, spokój. Można to uzyskać, tylko że żeby to uzyskać um, potrzeba jest wiedzieć jak. Ale nie jest to wysiłkowo trudne. To jest tylko kwestia obrania pewnego specyficznego punktu widzenia. Dlaczego o tym mówię? Bo o ileż konkurencyjnym jest że ja mogę medytować zarówno kiedy sobie zrobię czas, miejsce żeby mi nikt nie przeszkadzał jak i że mogę medytować w każdej chwili na przykład goląc się przed lustrem myjąc naczynia, jadąc autobusem jadąc samochodem, spacerując po łące mogę medytować Jakież to mi daje możliwości kiedy nie muszę się ograniczać wcale tylko do czasu kiedy będę miał spokój, ciszę kiedy równie dobrze mogę to robić w innych warunkach Podobnie jest z wszelkimi praktykami sekretu czy świadomej kreacji. W ciągu dnia, kiedy zasypiasz, masz po prostu łatwą możliwość dotarcia efektywnego i skutecznego do własnej podświadomości. Możliwość, która nie wymaga specjalnego wkładu z Twojej strony, tylko wymaga jej dostrzeżenia. Natomiast na co dzień, w ciągu dnia, masz możliwość rozwijania się masz możliwość zbudowania w sobie mocy, która da tobie uniezależnienie od okoliczności, od różnego rodzaju czynników zewnętrznych i będziesz taką latarnią, która będzie emitowała niezmącone światło w niezmąconym, zagniskowanym, skoncentrowanym strumieniu bez względu na pogodę, jaka będzie na zewnątrz, to światło, ten promień będzie się skutecznie przebijać przez to wszystko, coraz mniej wysiłkowo, w którymś momencie bezwysiłkowo, o jakaż bardziej konkurencyjna to jest moc, hmm. umiejętność. Na tym polega ta różnica, o tym chciałem jakby zwiększyć, hmm, czy spuentować tą praktykę spotkania z własną podświadomością twarza w twarz. Kiedy zasypiasz? Więc reasumując dzisiejszy epizod źródła kreacji, przedstawiłem, odświeżyłem Kilka praktyk hmm, prawa przyciągania, które możemy używać. Nie musimy ich wcale używać na co dzień. To jest kwestia indywidualna. Najważniejsze, żeby pamiętać o stylu życia. O tym, że tworzymy cały czas. Emitujemy przyciąganie, sygnał. Przyciągamy cały czas, tworzymy. O tym warto pamiętać i najlepiej czerpać z tego profity. Z tym tkwi największy potencjał. Natomiast kiedy będziesz stosować te praktyki, na przykład te któreś z tych, co opisałem dzisiaj, to ma dalsze znaczenie. Możesz je stosować raz na jakiś czas, możesz je stosować codziennie, w zależności od tego, jak ci się podobają, jak lubisz się robić. I tak, i tak jest dobrze. Najlepszy, najlepiej, czy najbardziej właściwie jest stosować je wtedy, kiedy czujesz, że chcesz. Kiedy masz to takie, hmm, taką potrzebę, chęć, wenę, inspirację. Może być codziennie, ale wcale nie musi. Dla przypomnienia, praktyki, jakie przywołałem dzisiaj, to intencjonalne nadawanie naszemu dniu, nowemu dniu w naszym życiu, odpowiedniego tonu poprzez pewną na Żydom, odpowiednią, intencjonalną celebrację. Hmm. Mówiłem też o praktyce z wodą. Mówiłem o uzdatnianiu spożywanych posiłków i napojów wartościowymi uczuciami, emocjami, wibracjami, czyli świetna okazja, świetna możliwość do podrasowania własnego przeciągania emisji, transmisji ziarna, jak wolisz. Mówiłem o modlitwie afirmacyjnej, czym jest. Hmm. Trochę o medytacji i o tym, że spotkanie z własną podświadomością twarzą w twarz, kiedy zasypiasz, dopatrzyć potencjału bardzo sensownego w tym charakterystycznym czasie każdego dnia, które doznajemy w naszym życiu, czy nocy raczej. Mówiłem też o liście przyjemności, hmm, czyli takiej rozwiniętej, pogłębionej formie dziennika wdzięczności, w której to liście przyjemności również tkwi duży, duży, duży potencjał. Trochę mówiłem o tablicy wizji, jak taka tablica można wyglądać, może wyglądać, co można używać na niej, wcale nie stereotypowo, tylko wizerunków tego, czego chcemy. Ale generalnie chodzi o to, żeby mieć tam źródła przyjemności, wdzięczności, pozytywnych emocji. Mówiłem o wchodzeniu w wizję, mówiłem o różnych innych formach tablicy wizji, jak na przykład hmm, oglądanie filmików na Co Cokolwiek. Hmm. słuchanie muzyki ulubionej też może być, świetnie stymuluje do wizji, jakie nas interesują, jakie nam sprawiają przyjemność. Hmm. Myślę, że tymi słowy, tym takim maratonem po praktykach, trochę przypomnieniem, odświeżeniem, zakończę dzisiejszy epizod Śródła Kreacji, 33 epizod. Hmm. Dziękuję Tobie za czas spędzony ze mną w tej audycji oraz życzę hmm, wszystkiego dobrego, przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy może, zapraszając Cię do odsłuchania kolejnych epizodów źródła Kreacji. Mówił Thomas Lee.